Dzień dobry wszystkim. Jesteśmy na razie we dwóch, ja i Wincu. Siema, siema. Czekamy, aż szwagier uśpi swoje potomstwo. I wtedy, jak już uśpi, to wtedy zaczniemy, mi się wydaje. Moi drodzy, postanowiłem, że dzisiaj nagramy podcast w ten sposób z dwóch powodów. Po pierwsze jest mocno opóźniony, bo już jest 13 czerwca, my jeszcze nie zrobiliśmy majowego podsumowania wszystkiego Warhammer Community i tak dalej. A drugi powód jest taki, że nie chcę mi się edytować. <śmiech> nie chcę mi się edytować i stwierdziłem, że zrobienie tego w sposób streama wyciągnę sobie tylko audio i poedytuję audio i będę miał gicior. Także takie lenistwo trochę. Powiedzcie mi tylko, bo jedna rzecz, wy pewnie mnie słyszycie w jednej kolumnie, a Winca będziecie słyszeć w drugiej, nie? Powiedzcie mi dokładnie, czy tak jest, czy tak, czy wy będziecie słyszycie normalnie, bo nie wiem jak tu OBS wypuszcza to na świat, po streamie w sensie, czy ja jestem na przykład tylko w lewej, a Wincu jest w prawej. z głośniej Rafi, bo masz chujowe słuchawki, no niestety, coś poradzi. poradzę, jesteś jedyną osobą, która narzeka na głośność streama, zawsze, zawsze, przychodzi taki marudzi, no. Siema. Także dajcie mi znać, czy wy mnie słyszycie dobrze w, w stereo, czy nie w stereo. Raz, dwa, raz, dwa, też dajcie znać, czy jestem za cicho, za głośno. Aha, czyli macie faktycznie coś nie tak. To ja nie wiem, wiecie co, no mój mikrofon coś jest jakiś cichy, coś nawet Wincu narzekał trochę. Ale ja już tak. nic więcej nie mogę nie? zrobić. Mm. Próbuj wepchnąć go do gardła. Och, och, och. <gry> Jak Sasza Grej. No. Niebla, ty jesteś ogarnięty, pewnie słuchasz na słuchawkach, tak, Zygi z lewy, dobra, okej, okay. to ja w takim razie, Winco powiedz coś i jak, powiedzcie mi, czy Winca dobrze słuchać, równie dobrze jak mnie, a ja tutaj przegrzebę i zrobię tak, żeby nie było słuchać normalnie. Raz, witamy was w kolejnym odcinku najbardziej erotycznego podcastu Warhammerowego dobra. w Polsce, a może i na świecie. To chyba trochę przesadziłeś. <laughs> Dobra. To mówisz, e... że nie, mówisz, że nie zmieniamy ten yy, nazwy na Długa i Imperatora? Czy znaczy, wiesz co, ja uważam, że i tak powinniśmy yy, otworzyć yy, tego... Czekaj, skopso... naleję sobie Drina. E, powinniśmy otworzyć yy, jakiegoś OnlyFans'a czy coś, tak, dla beki, Albo wyczytać odcinki na Pornhubie. Yy, także... Nie, nie róbmy tego. Słuchaj, Gonciasz mógł rzucić na podmuchaby, my też możemy. Dobrze, tak jest, gicior, to jest gicior. Dobra, słuchajcie, mm. poczekamy w międzyczasie na szwagra, a my z Wincem zaczniemy sobie od przeglądania newsów. Chyba, Winco, możemy zacząć, nie? Szwagier przyjdzie, bo nie chcę, żeby wszyscy się zebrali teraz, a nie damy im nic. Winca, trochę ciszej, dobrze. Winco, teraz powiedz, daj głos. Dwa. raz, dwa, trzy dobrze, to troszeczkę jeszcze ci, minimalnie cię ścisza, ale nie ogólnie raz, mam dwa. raz, dwa, trzy dobrze ścisz, e... ale podgłoś co, co? ścisz, ale podgłoś więc trochę ciszej od, od ciebie słuchaj, dobrze, nie, nie, bo podgłośnijłem na maksa, ale zniszczyłem, czyli byłeś tak gdzieś na minus 5 decyberii, ale zrobiłem na minus 2 na, na minus 1,2 więc tak, bo widziałem, że mi się spajkowałeś na czerwono, nie? jak mówiłeś Dobrze, słuchajcie, włączamy taki, takie coś i zrobimy w ten sposób. wejdę na odpowiednią przeglądarkę, że y, przeszliśmy sobie tak naprawdę. Osta, ostatnio mamy taką modłę, że przechodzimy przez te newsy. Z dwóch powodów mi się wydaje. Y, wydaje mi się, że dlatego, że nie to, że jesteśmy leniwi, tylko naprawdę życie nas do, dociera na maksa. I żaden z nas nie ma czasu, żeby przygotować jakiś temat. Czasami nam coś wpadnie do głowy, to wrzucimy, ale ogólnie chyba nie mamy weny i wiecie, no, jak to się mówi. Proza życia nas po prostu zabiera nam czas, zwyczajnie. Dokładnie. I nie jesteśmy w stanie po prostu tego ogarnąć, żeby zrobić jakiś specjalny odcinek. jeden taki, Jezus. Wiem, że mam nazwę GMD, mimo że jak wciśniesz kontrolę F5, to powinna się zmienić, bo jest zaktualizowana, natomiast no jest to dupa, trochę, nie? Dobrze, słuchajcie, przejdziemy sobie. Otworzyłem tutaj wszystkie newsy i przejdziemy sobie przez praktycznie każdy. Mam nadzieję, Wińcu też ma dwie godzinki, więc no spróbujemy sobie przejść przez tyle, ile możemy. Teraz już pewnie masz trochę mniej niż dwie godzinki, no ale powiedzmy, że do tutaj w pół do 11 pewnie mamy czas. Nie, nie w pół do 11, w pół do 12, tak? A, jakoś tak myślę, no, że dobrze. damy radę. No, udostępniasz jakiś ekran z tym? Czy cię Dla... muszę odpalić? A, jakoś? wiesz co, już, już ci udostępniam, tylko czekaj, otworzy się na tym. A, jest łatwiej tak się połapać, gdzie jesteśmy Tak, tak, niż... tak, tak, tak, dobrze, dobrze, nie ma problemu, tylko ja po prostu zapomniałem o tym. Już udostępniam ci... Udostępnia ci po prostu jeden ekran, o. I powinieneś go widzieć, ja powinienem nadal ci słyszeć, Powiedz coś mi, co? Raz, dwa, raz, dwa? Tak, bo ostatnio... Ym... Obejrzyj ten. stream. Klikam, obejrzyj stream, także zobaczymy, czy Tak, ten... klikaj. Wtedy się zazwyczaj... Tak, wybieg... ale słyszycie. Dobra, jeszcze mi Pawle, masz rację... Słyszysz mnie, Winsu, tak? Słyszycie, słyszycie. Masz rację, Pawle, zapomniałem ostatnio tego zrobić, więc w najbliższym czasie po tym pewnie wrzucę trzy odcinki, bo chyba dwóch odcinków ostatnich i specjalnie nie wrzuciłem. My bad, ma kulpa. No co mogę powiedzieć, no, nie ogarniam już życia. Dobrze, więc przechodziłem przez newsy. Jeśli stwierdzimy, że news jest niewarty, albo nie mam nic, nic zbytnio do powiedzenia to jedziemy dalej, dobra? Więc zamykam tą stronę, CTRL F4, jedziemy. Major Plot Points on the Broken Realms Saga, czyli mamy tutaj jakieś newsy do Warhammer Age of Sigmar i tu mamy dużo lore wrzucone, czyli wychodziły takie książki, nie? z Broken Realms sam kilku bohaterów wychodziło. Mamy właśnie Morathi, mamy Teclisa, Belakor. teraz najnowszy model wyszedł, Kragnos, i z tego co kojarzę to teraz właśnie yy, plot się chyba rusza do przodu w, w Sigmarze, nie? Ty, ty coś wiesz na ten temat? Nie, Sigmara Sigma śledzę stricte modelowo. Także przeglądam sobie jak modele wyglądają, natomiast fabularnie a, nie ciągnie mnie w stronę tego jakby świata w żaden mm. sposób. Yy, lubię sobie poczytać coś tam jeszcze z Old World. Natomiast tutaj, o, o dołącza, do łącza. do drużyny. O. Eee, no. Natomiast Sigmara śledzę stricte modelowo i tak jak parę razy rozmawialiśmy, jeżeli mm. bym wchodził w ten system, to też stricte na zasadzie te figurki mi się podobają, będę zbierał do nich armię. Mm. Witaj, szwagarze. Raz, dwa, raz, dwa. Słychać? Witaj, tak, witaj, szwakże. jesteśmy Jesteś już live. Zaczy, otworzyliśmy pierwszy artykuł sobie, bo stwierdziliśmy, że poczekamy, aż płynnie wejdziesz nam w konwersację. I znaczy otworzyliśmy pierwszy artykuł, akurat nie, nie jest to artykuł na temat, którego mamy zbyt dużo do powiedzenia, więc zamykamy ten artykuł. A Jest to z 1 maja, jak zobaczysz tam na streamie, e, Major Plot Points from Broken Realms Saga. I to sobie zamykamy, lecimy dalej. Ciągle mnie mieli i nie pokazuje mi twojego streama. radzić na to. Może odpal sobie streama, wiesz, wtedy nie będziesz miał problemu. Jestem, jestem. Właśnie sobie to odpalam. Słychać tak, nadal dobrze? Wyślać, ja muszę chyba troszeczkę ściszyć, bo wydaje mi się, że będziesz dla całej reszty będziesz za głośno. Eee, Będziesz za głośno, bo ja cię bardzo. Okay, witam za... wszystkich słuchaczy, witam moich współpodcastujących. Przepraszam za spóźnienie i próbuję odpalić streama od Tak, w końcu tak. Dobrze dobrze, dobra. E, więc tak, więc to jest artykuł, na temat którego nie mamy do powiedzenia I jedyne co mogę powiedzieć to, że fajnie, że wypuszczają książkę i model, książkę i model, książkę i model. Wydaje mi się, że to jest dobry y, sposób po pierwsze na wypchnięcie książek, które są tanie w produkcji <laughs> i y, bardzo fajnie dają rys historyczny za modelem, który idzie. nie? Mm. Ogólnie bardzo fajny fajna opcja Chodzi o krag Kragnosa, czyli Pana Brzydkiego Centaura, między tak? Innymi, między innymi, tam byli wszyscy. Był Kor, był Teclis i była... Mm, o, tam jeszcze jakaś laska um, Sunday preview z 2 maja, Hive War erupts on Necromunda. I to jest przed Warhammer Festem to było, tak mi się wydaje, że to było zaraz przed. Nowy starter do Necromundy, w którym mamy dwie frakcje, ale to już sobie chyba omawialiśmy z tego co pamiętam. Natomiast chciałem troszeczkę się poślinić na, te, na, na temat modeli, które tam są, bo eszerka, która jest na przykład teraz na ekranie wyświetlana, wygląda naprawdę kobieco, przynajmniej twarz, mówimy o twarzy, Mówi, nie mówimy o bub-armorze, bo to na pewno to zawsze wygląda kobieco, natomiast mówimy o twarzy, że ta twarz wygląda naprawdę kobieco, bardzo, bardzo fajnie pomalowany yy, ten ganger, o Boże, wyleciał mi z głowy. Dalek. Kto? Dalek. Dalek, nie. Tak da, da dale, dalekwe, tak? a delak, się... de delak, delak, de no W drugą stronę. De de de lak. Lak. właśnie, dalek to z tego. Y, um, z doktora, doktora Huła a to jest delak. E, no i fajny teren. Kurczę, jestem kuszę się na ten model, e, czy na, na ten starter, ale nie potrzebuję modeli w ogóle, nie? E, szkoda, że nie można e, po prostu samych terenów kupić w takiej dużej ilości. E, no, to był Blood Bowl, jeszcze wyszedł, um, karty do Blood Bola do Chaosu, kostki, do Dark Kazma wyszły wtedy Orki, um, niestety też półtora miesiąca temu. Y, ten boks mam, y, słuchajcie, takim dziwnym trafem, ale zdobyłem ten boks, e, także cieszę się mam. bardzo, bo będę mógł sobie coś poszekonwertować, to jest bardzo ładny Weird Boy będzie do Snaga Boysów, e, to będzie jakiś pewnie nob, albo po prostu ci będą nobami, no nie wiem, zobaczymy, co się myślimy. My też faktycznie coś, już, już pomalowałeś ich, czy, czy, czy jeszcze, jeszcze w kolejce stoją? Nie, troszkę kij w szprychy mi się władował, bo no, owszem, robię wszystkie bandy z Dyer Kazma i wszystkie mhm. po kolei, tak jak wychodziły, tak kupowałem. Mhm. E, no i pewnego razu jak przyniosłem e, paczkę z paczkomatu ze stagrafu, w którym była banda wampirów, czyli a, The Crimson Court. Mhm. No to gdzieś moja starsza córka porwała sobie to, żeby obejrzeć i ona strasznie lubi wypraski oglądać. No i gdzieś sobie rozerwała po to pudełko, jak nie patrzyłem, wyjęła wypraskę. No i tak tą wypraskę skutecznie wetknęła, że ona nie jest w stanie wskazać, gdzie to jest. Ja przekopałem cały dom, no i zamówiłem drugą jakby kopię tych, tych wampirów u Kryspina, z tym, że tam jest... No, no bywa, no, tak to jest z dziećmi, tak. w każdym razie dru z drugą kopią jest problem, bo wszystkie zeszły i jak na razie nie wiadomo kiedy GW dodrukuje te wampiry, a, Wiesz, a, trwa, więc czekam, a... ...i będziesz miał prezent. Tak, no to swoją drogą, natomiast yy, pewnie jak się będziemy kiedyś wyprowadzać stąd, yy, natomiast yy, no, jakby włożyło takie szprychy w tym sensie, że z jakiegoś dziwnego powodu chcę ich robić po kolei no i jakby nie mogę a te orki są później więc mam już te orki, mam y, osajarków do... nerwica na to nazywa chyba tak, tak, no mam Agier też zamówionych leczy, oczywiście tak, tak. Mam też zamówionych dipkinów, no pewnie niedługo przyjdą, ale wszystko czekasz, GW dodrukuje wampirki, bo ja porządek musi być. Stary, no to nie jest tak, że, że brakuje mi rzeczy do malowania, mam tysiąc innych rzeczy, które robię w tak zwanym międzyczasie i no hobby, hobby na tym nie cierpi, tak? Ale wiesz, że to będzie tak, że przyjdziesz do domu z tą paczką, jak już ci przyjdzie, a sprawdzać w ogóle w strategii? Nie, już mam zamówiony u Kryspina. A, no, luzik, szerego. poczekam. Eee, <głos》>, przyjdziesz do domu z paczką, usiądziesz, odpakujesz paczkę i zobaczysz gdzieś pod szafką wystający kawałek szarego plastiku. Powiesz, kurwa. Czerwonego plastiku, właśnie. To, to, to, szukanie by było ułatwione, bo one są w czerwonym plastiku, czyli powinien się rzucać w oczy. Wszystkie książki ze wszystkich półek pozdejmowałem, wszystkie pudła gdzieś, szuflady. No, opodka, opodka nie na, ma. w kanapie w poduszkach. Tak, <głos》>. też. też. Nie wyleciał przez okno przypadek? Przypadkiem? Nie, nie. Jeżeli twoje dzieci są w tym wieku w stanie otworzyć okno na tyle, żeby wyrzucić wypraskę, to jest to sytuacja bardzo niebezpieczna, bo te mogą wyskoczyć się... przez to okno, więc nie, takich sytuacji się ma. bardziej pod kątem wietrzyliście mieszkanie liście mieszkania hmm. akurat. I... Przecią by musiał być, żeby wypraskę porwać taką. To nie, jest, to nie ma właściwości żagla, żeby łapało <śmiech> powietrze pod siebie raczej. Bagier. Chodziło mi o to, że otworzyliście okno, żeby wietrzyć, i w międzyczasie wasza mała stwierdziła, że popatrzy, jak to lata. Nie, Dobrze, no nie. więc wracając do tematu, jeżeli otwieramy okno, żeby wietrzyć, to bardzo tego okna pilnujemy i na pewno nie dopuszczamy do sytuacji, nie, nie, nie. że dziecko jest wytrzymy. sam na sam z otwartym oknem. No dzieci masz przecież, żeby to. żeby. Poszliśmy. Dobra, dywagujemy za długo na temat otwierania okien w mieszkaniu <śmiech> W tym momencie. Dobra, ale, ale Jak, jak, jak no, już jesteśmy w temacie, to myślę znajdzie, zawsze... się, znajdzie się jak szkielet zbiegłego chomika pewnie za szafą gdzieś. Ja, tak jak mówię, przy przeprowadzce, czyli za kilka lat. Luzik no, może już do tego czasu zapomnę jakich malowałem i sobie zrobię jeszcze raz. Albo będzie discontinued item i go sprzedaż z przebitką dosyć dużo. Też może być. Także pudełko jak ci przyjdzie, to je delikatnie roz, wiesz, rozetnij, nie? <śmiech> mm -hmm. żebyś miał brand new, new inbox. Dobra, tu mamy kilka książek z Black Library do Warhammer 4000, Sisters of Battle Collection, bardzo fajnie wydane, Book of Martyrs, bardzo mi się podoba jak wydają, to szkoda, że to są cholera limitowane edycje wszystko i kit Woko za to bo nawet jakby to zrobili print on demand i robili je raz na pół roku byłoby fajnie mieć tak ładnie wydane książki. Ja jestem tutaj pod tym względem estetą i lubię takie rzeczy, lubię jak moja książka ładnie wygląda No i czasami żałuję. Nie jestem akurat wielkim fanem Sisters of Battle, żeby kupować to, ale e, wiecie, no jakby po prostu inne książki też tak wychodziły wydane. Nie? Jakiś tam dwubóg, tryptyk, jakiś tam, nie wiem jak się nazywa, czteroksiąg. czteroksiąg. E, no i dobrze. E, to jest wszystko od umatko oh, boska nie ten przycisk. to jest wszystko od w tym, w tego dnia no i zaczął się Warhammer Fest Warhammer Fest jak dobrze wiecie mieliśmy specjalną, e, specjalne wydanie tego i przeglądaliśmy wszystkie dni Warhammer Festowe ale wydaje mi się że wszystkich dni Warhammer, Warhammer Committee nie przeglądaliśmy w międzyczasie nie e, o omij je chyba tak dobrze pamiętam przypomnijcie mi bo ja już mogę mogę nie a, pamiętać. coś chyba omawialiśmy, co nie było festowe a było na community wydaje mi się ale no Możemy równie dobrze jeszcze raz. Dobra, tutaj mamy Warhammer... Jak się nazywa? Necromunda, Apple. ale to już omawialiśmy na pewno z 10 razy. No i dobrze, i tu mamy orków, którzy pojawili się, pojawił się nowy model orków. Mamy tutaj Mieliśmy tutaj Paintboya, który był, że tak powiem, zapowiedzią. Tutaj jeszcze się wtedy nie zapowiadało, że to będzie mocno taka... Jak to się mówi? Boże... Słów mi brakuje dzisiaj. że To nie będą tacy bardzo dzicy, Dziś co, orki, orko, no, takie sawycz orkowe, że to nie będzie jakaś inna rasa, wygląda po prostu na bardzo zmechanizowanego painboya, który lubi swojego squiga trzymać za język na haku. Bo wygląda tak totalnie orkowo po prostu, nie? To um... jest kroplówka ze squiga. Nie co, co? Wiemy, jakie tak, tam... tak, tak, to jest kroplówka ze squiga, tak, tak, dokładnie. Albo wyciska z niego wiesz, no coś tam. Teraz już wiemy, że on niekoniecznie jest do snagas on jest po prostu do orków, bo pojawiły się nowe modele orków gdzieś na jakimś przecieku. i Widać, że ten nowy Kadian Shock Trups chyba był sfotografowany i on walczy z nowymi modelami orków. Ktoś to wyczaił tam wczoraj czy przedwczoraj no. i, to, i to zdjęcie zaczęło krążyć po sieci. No i mamy ten model, który fantastycznie wygląda. No nie ma co ukrywać. Trochę głowa tak no, zbyt taka garnkowata, ale, no, ale to nie, nie, no nie może mieć wszystkiego. Nie. Strzelam, że jeżeli, wiesz co, jeżeli to idzie tak jak byli primaristowi, bohaterowie wypuszczani, że będziesz miał opcję na głowie w hełmie i głowie, głowę bez hełmu. Wiesz co, może tak, ale tutaj nie widać, że była taka opcja, wiesz, nie ma, nigdzie, nie ma nigdzie pokazanego tego tej drugiej opcji, ja z reguły pokazywali, nie? Natomiast no jest zwycięzca konkursu. Też na... nie być w pudle tej głowy, ale możesz wziąć jeden ze swoich tysiąca urkowych biców i po no, prostu odmienić tą głowę. To na pewno. Nie jest jakoś wtopiona, nie wiem, w kołnierz na ramieniu czy coś takiego tak, tak, to wygląda jest... to, że odstaje od modelu, więc łatwo będzie zmienić. A najwyżej przy green stafuje się tam, jeżeli będą jakieś po, po cięciu będą jakieś szarpane tak. fragmenty plastiku. To tak. nie jest problem... No właśnie, to jest napisane. This dogs aren't just for fixing beasts snaga Naga Boys. To nawet, nawet nie miałem czasu przeczytać, ale tak. No. Więc jest to, była to zapowiedź, nie wiedzieliśmy jeszcze wtedy nowych Boysów, bo on wygląda na dużo większego. To jest podstawek 32 mm na pewno, albo 40 nawet. Może być to podstawek 40 tak naprawdę. Patrząc po grubości do szerokości, czy tam do promienia. Do średnicy, przepraszam. E... Znaczy ja bym się nie zdziwił, jeżeli oni w ogóle by bohaterów czy Unity HQ, niezależnie od tego do jakiego unitu ich będziesz doklejał, że ich będą robić odrobinę większych i na większych podstawkach. Jeśli on jest na 40, to on jest dużo, dużo większy od klasycznego orka, a klasyczny ork będzie osiągał gdzieś tak dotąd, do szczęki, tak podejrzewam, może trochę do oczu tutaj, do, gdzie powinny być oczy mniej więcej, nie? On jest naprawdę, to jest naprawdę duży model i definitywnie go będę zamawiał. Także tak, no i dobra, Co z... mam... no Pytanie jest też czy, yy, bo tutaj jest napisane, Pain Boy, czy on jest jakiś nowy Pain Boy, jakąś nową Nie Jest jednostka Pain Boy, bo to jest po prostu nowy model mm, i tyle. Dobra. E, to jest dzień Warhammer, cholera jasna, puść kontrol jak scrollujesz. To jest Warhammer First Day 1, więc zamykam, e, mamy pierwsze, wszystkie karty tutaj mieliśmy do tego, ale to już sobie omawialiśmy, z tego co pamiętam, bo pamiętam to, że omawialiśmy, nie omawialiśmy tych kart, ale bo, o, omawialiśmy ten post. Poza tym w takie szczegóły nie wchodzimy, Warhammer Fest Day 1 też zamykam, tu jest Community Painting, Day 3, przepraszam bardzo was, że tak przelecę ale mamy kolejny post z pędzelkami i nie wiem, czy mówiliśmy coś o pędzelkach, pamiętacie, czy mówiliśmy coś o pędzelkach? Tak, że mają fajne to, szwagier napąknął, że mają fajne to, że na pędzlu jest STC numer, zapisany taki, wiesz, lorowy touch do mhm. produktu. W sumie tak, w sumie tak. Ja powiem wam szczerze, że zakupiłem sobie dwa pędzelki, gdzieś one tutaj leżą i używałem sobie, kupiłem sobie chyba Base M albo Base L, -kę. nie, Base M chyba kupiłem, czy Layer M, nie pamiętam, nieważne, kupiłem któryś z tych pędzelków taki do malowania zwykłego i no ma niestety to... Tak, chyba duży zamówiłem. W każdym razie, problem taki, który jest normalną rzeczą z pędzlami syntetycznymi, że bardzo kiepsko trzymają wodę i bardzo szybko wysychają. Naturalne włosie ma, jest, jest, dłużej trzyma wodę, dłużej można sobie pracować tą wodą, tym płynem, który tam jest. No, więc jest to jakiś plus, bo można używać wszelkie efekty AK, MIGA czy jakieś inne, czy jakieś modele RSW. Natomiast, no. Jest to troszeczkę inny proces malowania niż, niż naturalnym włosiem, no i też jeśli się pędzel zniszczy to musimy, jeszcze tam odkryliśmy gdzieś jakąś metodę, ktoś z was mi tutaj rzucił, że nad parą przytrzymać syntetyczny pędzelek, który Panie. się odkształcił, trzeba to sprawdzić. ja tego nie przetestowałem, ale no, mam w to... planach przetestować, bo mam parę syntetyków, które no już nie mają Powyginęły się prostego czubka. Mm -hmm. tak więc. Ja też można mam sprawdzić, no, w, razie, to w necie nie. mi się rzuciło, że facet po prostu wziął czajnik elektryczny, włączył żeby się gotowało i no, wstawił po prostu końcówkę pędzla tuż nad jakby uchylony wylot tego czajnika, też nie można przeginać z sematem, bo jeżeli wsadzimy tą część metalową, która trzyma włosie, no to tam jest klej, który chyba mhm. pod wpływem temperatury może zrezygnować z dalszych usług, więc lepiej tylko sam czubek pędzla, jakby, tak? tylko, tylko włosie trzymać nad przepływem pary wodnej. Znaczy klej tam będzie na pewno się będzie mógł się aktywować po prostu. Jeżeli pociągniemy żeby zrobić czubek możemy po prostu wyjąć podejrzewam całe włosie syntetyczne czy nie? Ale no tak, włosie. to ja załatwiłem jednego syntetyka chyba i talerki, mhm. że malowałem łoszem Amomiga, czyli to jest chyba emaliowy albo olejny. No w każdym razie taki, którego nie można czyścić wodą. Mhm. Tylko rozcieńczalnikiem. No i... Przeczyściłem sobie ten pędzel rozcieńczalnikiem, yy, Machałem, machałem, machałem. chwilę tam trzymałem go w ręku. Przewróciłem go pionowo, tak, że włosie było skierowane w dół i włosie zrobiło plum. Po prostu nie, nie to, że się rozpadło, bo trzymało się jakby jednej całości, ale wypadło z metalowej części. Po prostu się wysunęło pod wpływem grawitacji. I wetknąłem z powrotem, i jak maluję w miarę ostrożnie, to się trzyma, nie? Hmm, ciekawe. Nie chcieli, żeby kropelka tam. No rozcieńczalnik po prostu pokonał tak. Clay, który tak. tam był w Italerce. No talerka to nie jest najwyższa półka. No nie jest. Ale przyzwoite pędzle są. Dobra, lecimy dalej. O, mamy szkoda. Warhammer Fest Day 4. No i dalej mamy Darek kazmy Karty do... A, to są te uniwersalne karty. Kolejna paczka kart. Po prostu tam jest ileś 60, ileś kart, tak? Dobrze pamiętam? Nie, 32 karty. 32 karty, ale to mówiliśmy właśnie też o tym już wcześniej. Także lecimy, bo nie, nie będziemy się w. Musimy przejść przez ten Warhammer Fest, dzień piąty. Tutaj, właśnie znowu te książki do, do siostrzyczek i do innych zakonów, ale to było wcześniej. Tylko mają tą, tą umiejętność powtarzania kilka razy tego samego, praktycznie, nie? To mnie troszeczkę mnie to. Ale codziennie. Coś... Masz mini zajawkę, masz pełną zajawkę, masz artykuł o fluffie, masz artykuł o crunchu i masz Pre Order Preview. No i właśnie. To mamy pre-order Necromundy, ale to już wielokrotnie wałkowaliśmy. Dzień szósty. No i Golden Demon na Adepticonie, który Adepticon ma się podobnie, Miał się podobnie odbyć. Nie wiem, czy to się w ostatecznie odbędzie. Bo cały czas piszą, że Wiltek we'll Presson na New Orleans i Austin. Ale ciekaw jestem, czy faktycznie się odbędzie, bo jakieś turnieje miały być też czy tam konwenty i odwołali je praktycznie w ostatniej chwili. No, chociażby nasz lokalny Pyrkon, ja wiem, Szwagerha 2 ale miał być Pyrkon i wszyscy liczyli na to, że będzie Pyrkon Pyrkon. Na no, tutaj... 100% to się mówi na hasło Pyrkon. Co, co? Ktoś mówi na 100%. Na hasło Pyrkon odpowiada się JP na 100%. Jebać Pyrkon. No, w każdym razie, mnie, mnie, jeśli chodzi o Pyrkon, mnie trochę wkurzyli tym, że y, pytali się wcześniej, czy chce człowiek, klient, zwrot pieniędzy za bilet, czy chce przeznaczyć je na rozwój i utrzymanie Pyrkonu i potencjalnie bilet na następne. I wiesz, odpisujesz im mailem że czy tam, chyba mailem odpisywałem, że nie no, trzymajcie tą kasę, bo nie chcę zwrotu. I teraz nagle chodzą i wiesz, patronajty, cudanie, widy, wymyślają, żeby kasę jeszcze zbierać. Tak w cholerę, na co wy zbieracie kasę? Jak wy nie robicie nic tak naprawdę? No, zrobili, a, jakiś, zrobili jakiś event online, który przyszedłem na jakieś dwie czy trzy prelekcje, które były no, mocno średnie. I kurde. Ale chciałem przypomnieć, że to jest konwent pozlański. A jak stara legenda głosi, jak pyry się kłóciły o jednego grosza, to tak wynaleziono drut miedziany, więc no, nie dziw się, że. Tam każdy pieniążek jest na wagę złota, Szyna. tak? Na to jest, to jest między innymi, między innymi dlatego i od 100%, To jest jeden z powodów. Dobrze, tutaj omawialiśmy chyba tę armię. Omawialiśmy ten model, który wygląda dosyć dziwnie w Sunday preview, nie? Omawialiśmy to już, że to jest model, który można by podzielić na pół, to powiedział, że chyba przy war podczas Warhammer Fest. To tak, z tego całkiem tak. fajne dwa oddzielne modele. Tak. Do Bellicosa Volcano Cannon, który wyciekł trochę wcześniej do Adeptus Titanicus, który będzie można magnesować do, do waszego Warbringer Nemesis Battle Titan. Nawet matka by nie mogła kochać takiego brzydara bez kitu. Nie znasz się, nie znasz się, nie czujesz lore. Nie ma być brzydki, ma zabijać. No i nic więcej nie było ciekawego. E, dziewięć w największych rewilii Warhammer Festu. E, nowi kaści, tak? Pokazali się. Kragnos, ten dziwny model, ta siostrzyczka. No trochę się to pokazało. Battlebox. Jak to się nazywa ten Battlebox? Będzie się nazywał? E, Jezus. Nie mi z głowy. Bo dominion no, na razie jest New Mysterious, tak? Chyba tak, bo do, na razie chyba nazwę podali do tego, do, do Sygmarowego, nie? Że dominion będzie, nie? Tak, tego jeszcze nie wiemy. No ale no możemy wnioskować, że co tam jest, Thousand Sun tam był, tak? Czy Ariman nawet? Y tak, Thousand Sun i Grey Knight. No, czyli... Ej, ej, wyjść teraz teraz, blog, mnie bo może to... teraz mnie trafiło. Hmm? E jakby ten... Y ta cała nazwijmy to, bo to będzie pewnie campaign book jakiś. Jakby to się jakoś zazębiało z tą grą, którą zatizowali. gdzie też graj na i kontra demony? Nie, może na... być, nie? W sumie. Ten taki Ale nowy pomysł, jak się może ten box nazywać, yy, jaki może mieć tytuł. Wyjść przed blog, bo być może tam napierdalają się magowie. <laughs> jest taka szansa. E, duchy Gonta, e, box, który sobie już zamówiłem, bo... Yy, tak, super, bardzo chcę będzie to mój kill team gwardyjny i mam, nie wiem co mu powiecie, ale mam to gdzieś i to będzie mój kill team, plus jeszcze tych kilku koleś, których mam Zostawiamy, do tak. jeżeli GW nie wypuści rulesu do kill teama dla tych panów, to to, to, to, off, to, no, to bez sensu miejscu no. oportunity vist na gaz fantastyczny Agier będzie osobny bóg pewnie Wydadzą filmowy? Będziesz Bóg... musiał kupić, żeby mieć do nich zasady. Nie, nie, wiesz co? Tak, będzie. Zaczy, ja ci... sorry, Jeżeli był zbiorczy Book Kill Team Characters na przykład, biorę jak głupi. Jeżeli tam by był nie Slime, na przykład oni ten Karl y, Weathers w wersji Imperialnej Gwardii i tak dalej, mm. biorę. Ja Wam powiem, jak to będzie. Wyjdą te modele, Widzę książka fabularna, gdzie będą te modele, gdzie będą ci koresie. Jeszcze kolejna książka fabularna jakaś, która widzi, albo jakiś komiks wyjdzie książka z lore tych kolesi, a później w PDF-ie wyjdzie rata z zasadami. Żebyś czasem nie miał tego w książce. No Aby w White Dwarfie A w White to byłoby nawet mądre. Bis Snagas to To czy... na... by było, jakby były zasady dla wszystkich, poza jednym na przykład. <laughs> Jego będzie trzeba było pośpiewać. Mm. 50 dolarów, aby odblokować nie, nie. cały kill będziesz miał w pudełku będziesz miał zasady do 40, a później na zasadzie DLC-ków będziesz miał kolejnych kolesi po dziesięciu dolarów to jest po prostu DLC w papierowej formie to co oni robią słuchajcie, powiem wam tak o, ostatnio, ostatnio słysza, słuchałem o jakichś tam raportach Electronic Arts nie? Electronic <grym> Arts w zeszłym roku roku chyba, nie skłamę. Zarobił ileś tam y, dziesiątek nie chcę skłamać czy nie usłyszałem, czy 2 miliardy yy, do, dolców. Mogę się mylić, mogę przesadać, ale no jakąś absurdalną kwotę. 75% z tego to były mikrotransakcje i Delceki. Więc nie dziwmy się, jeżeli ludzie to kupują i ludzie idą po to, nie dziwmy się, że to jest A, produkowane w to... i w ten sposób się to robi. Z model drugi biznesowy, który się po prostu sprawdza. Dokładnie. Tam. drugi tak, Ja wiem, że troszeczkę zboczać w tym macie z tematu, ale taki jest, to jest taki dla mnie na bieżąco temat Battlefielda 2042, który teraz został zapowiedziany. I model cenowy, który ludzi zbulwersował, że edycja taka super, mega wypaśnia kosztuje 549 zł, a podstawka 240. No tylko, że wiecie, jeśli jesteś casualem, kupujesz sobie po prostu box z figurkami, kupujesz sobie po prostu wersję podstawową. Pograsz sobie tam 50 godzin, no i ci się to spłaci, spłaciło. No wykorzystałeś ten, yy, ten heist, ten czas, jaki spędziłeś na tymi modelami w jakimś tam stopniu. Jeśli jesteś zatwardziałem fanem takim jak ja, no dobra, no to wydajesz te 549 zł, bo wiesz, że tak jak w Battlefield 4 wcisnę 700 godzin na przykład, nie? To wiecie, o czym my tu mówimy? No, y, jeśli ktoś chce, to kupuje. Jeśli ktoś nie chce, nie kupuje. Nikt nikogo nie zmusza. Natomiast... Rynek potwierdza, rynek, wiecie, weryfikuje to, ludzie tak chcą, ludzie chcą mieć po prostu dostęp, ludzie chcą te głupie skórki i tak dalej. Jedźmy dalej. na Nagas, bardzo fajne, Soul Raid, to nie pamiętam. to jest box jakiś chyba do Beast graya, nie? Czy co to jest? Jak Kazmu, dokładnie. Niedługo to, to, będę go miał. Y Kolejna książka Warhawk, która jeszcze się nie pokazała z tego co kojarzę. No i to wszystko co było w tym, chyba Sunday Preview to się nazywało, ten artykuł. No, i tutaj mamy pokaz całej armii już i cały lore chyba już, tych, tych, tych umarlaków. No, bardzo fajny art w ogóle. Wow. Hmm. Neferata i Martarko. Nie ma do twarzy po jedzeniu. Tak, chyba ja darbuza. <głos> I chciał <się ujadę> <głos> Aczkolwiek kurde, Arbus ostatnio. Mm, dobra rzecz. Nie no, nawet na artach ten model nie wygląda dobrze, no? Nie, dokładnie. Nawet tutaj to nie ma sensu. Hmm. Nie ma. By the way, musi mieć potwornie mocne mięśnie karku, żeby ten kapelusz trzymać. Kto on? Nie, ten, ten pan powyżej. Aha, Mam straszną obsuwę tak, w dreamie, ja więc u mnie no. jeszcze oglądam. Przybyle, wietrze staje przy umie, ścianie, bo ma kolesia z patykiem, który trzymał mu ten kapelusz, żeby nie spadł. <ślad> <ślad> <ślad> nie, to tam jest wiesz, w zbroi, jest cała misterna y, po prostu y, stelarzy. Struktura, żeby <taki to. Kółka nie ma, wiesz, takie Podpórki trzy. Na co tam? Ile tu ile się robiło? Co, co 90 stopni? tam Co ile co, stopni? Co. 120 stopni, nie? I takie kółka. O, dobra, nieważne. Wie co, albo jak ten, jak, jak Batman u Tima Bertona, wiesz, facet musi, żeby skręcić głową, to obraca cały tuł. Tak, tak. Wszystko tak, jest tak. Na sztywno. Wszystko jest na A, sztywno, no, bo no, zobaczymy na, kamion, na kamion. Na od ramion idą takie dwa teowniki z tyłu głowy i utrzymują to wszystko w pionie. Uszy mu to, to, to jest e, ten, rusztowanie na uszy. <laughs> Dobra, 10 maja wyszedł u rzecz, 4 rzeczy, które musisz wiedzieć o nowej edycji Warhammera Age of Sigmar, czyli trzeciej z edycji. Ale to sponsorowane przez, nie wiem, Monako jest? Nowa edycja Age Też, of Sigmar. Ja. W sumie tak, trochę jak. Tak to też mi się flaga polski na myśli, a później sobie przypomniał, że to nie w tą stronę. Ehm, ale a tak, no, trzecia edycja Warhammera, e, Warhammera w Age of Sigmar. I wiemy już, że będzie box Indomitus. E, nie Indomitus. proszę, Dominion, tak? No, pożę mówię? Do Sigmara będzie Dominion. I będzie w nim z tą kasty, i. I kto? E, Jezu. I brytkie orki, które nie wyglądają jak tak, orki. Tak, orki, o Jezus Maria, orki, no tak, przecież zamówiłem ten box. Jezus, Ka Karol, obudź się. Ehm, Dobrze, ale... że wiesz, na co pieniążki wydajesz. Ja tę stare. po prostu ostatnio robię tak, wiesz, shut up and hold and nie? Z tą money, Trochę jak pies Pawłowa, nie? Masz masz produkt, jest w nazwie orki, dobra, przelew. Nie? Tak. <laughs> mam automatyczny przelew do styta ustawiony. <laughs> no, e więc mamy nowych... E Nowych tą ciastków. Jak, jak Wam się podobają tą ciastki nowe? Bardziej niż stare. Nie. Mi się stare tak średnio podobały i te nowe też mi się... Znaczy, to, to jest linia, linia modeli, która mi nigdy, nigdy nic nie robiła. Więc wzruszam ramionami i mów on. I mówisz serdeczne me. Znaczy, tak, bo <laughs> dla mnie to jest wiesz. Dla mnie to jest motyw Sanguinary Guard, który dla mnie się sprawdza jako jeden unit rozciągnięte jakby na całą frakcję. Jak się komuś podoba, spoko. Po prostu nie dla mnie. Dla mnie to jest potencjał do konwersji do 40. Fantastyczny. Możemy naprawdę piękne rzeczy robić z tego do 40. Ale idźmy dalej, bo pewnie zanudzamy ludzi naszym, naszym pitoleniem. Dalej mam Battle Sisters Bulletin, który jest artykułem o tym nowym robociku, nie, nie robociku, to jest pancerz wspomagany, który też walkerek. nie ma sensu. Walkerek. Co? Walkerek. walkerek nie robocie, tylko walkerek. walkerek. Czekałem, jak mówiłeś, słyszałem tylko Erek. Morvenval, to jest chyba postać? To jest imienny, po prostu będzie? Czy jak? Nie wiem, nie wiem jak to będzie. Tak, to jest, to jest, to jest High Lord, Lord bitka, Która jest High Lady of Terra i dowodzi wszystkimi generalnie sisterkami. Szwagier. Znaczy z flafowego punktu widzenia to jest Powiedz bardzo fajna bitka? I dare you motherfucker. <laughs> Powiedz jeszcze raz kobitka, Zrobiłem ci zupełnie <laughs> Powiedz jeszcze raz kobitka. A więc, jak już, jak już wspomniałem, <laughs> z punktu widzenia to jest całkiem fajne, bo jeżeli byśmy dostali mm. innych Highlordów, nawet takich powiedziałbym niekoniecznie bojowych, niekoniecznie w jakimś pancerzu, tylko yy, troszkę jak są postaci w y, grze o tron od Kulmini, że, mm. że one. Stoją jakby poza planszą, ale dają jakieś tam Achy. bonusy swojej armii, tak? Jakbyś tam miał na przykład, nie wiem, szefa logistyki, tak? Mm -hmm. Monitorum, czy coś takiego, nie? Że tam może strzelić dwa razy w turze, bo więcej amunicji przywiózł. To, to, to by było całkiem fajne. Albo, jeżeli koniecznie chcemy, żeby brali udział w walce, to żeby brali udział w walce tak jak Inkwizytor Karabazow na przebudowanym podwoziu Dreadnota po prostu ma swój tron i siedzi i ma tam jakiś tam flamer, melty i coś tam jeszcze mm -hmm. także całkiem, całkiem spoko jakby to nie byli tylko Marisi primarchowie tak, generałowie Gwardii ale też inne aspekty Imperium każde jakby poszerzenie Imperium jest moim zdaniem spoko, przecież cieszyliśmy się jak na przykład wyszła frakcja Mechanicus tak? to, mm -hmm. to było coś zupełnie nieeksplorowanego w modelach poza tych priestami i tych marinami ale czemu na tym Arcie ono może wyglądać fantastycznie, jako tak kobieco, a no tu już nie. Aczkolwiek nie wiem, no zobaczcie. No mogę mogę się mocno mylić, ale z, będę zgadywał, że kto inny robił Arta, a kto inny rzeźbił model. No już się trzeba, kurwa. Ale tutaj wygląda nawet całkiem nieźle, nie? Jakoś bardziej kobieco wygląda niż na tym Arcie gdzieś tutaj było. Czy nie jak... wiem, dla mnie ta cała zbroja jest... No zobaczcie, to, to, to zupełnie inaczej, inna twarz w ogóle, nie? Czy mi się wydaje? Czy jestem jakiś dziwny? Ale tak, jeżeli, tak. jeżeli to robił ten sam sztab, nie wiem, rzeźbił, malował, co robił, twarze do nowych klasykowych figurek Lotra, no to To jest, no i, nie, to jest, jest inna wygląda, twarz, to jest inna główka. Zobaczcie, jest jest... jest brzydka, jest wściekła, ale nie wygląda, jakby miała jakieś zapóźnienie mentalne. No w nie, nie to, to faktycznie Do Legolasa, Aragorna, tak. Ale to jest nie, teraz zauważymy, że to... jest opcja z hełmem. To jest. jest ty... z schemem, co nadal nie ratuje faktu, że ta zbroja nie ma sensu i tak, nie da oj, się mnie zginąć nie, nie, nie ma sensu. Ale to jest zupełnie inna główka, zobaczcie. To jest, to jest ma jakiś taki dziwny grymas, a tu sorry, tak, zupełnie inna główka. To jest dużo ładniejsza główka w ogóle. Dużo ładniejsza, no nie wiem. Dobra, leźmy dalej. Rumor Engine, jak myślicie panowie, co to może być? To nie jest czasem ten model, który już wyszedł? Nie wiem, nie widzę jeszcze na streamie. Dobrze, dobrze. To nie jest czasem ten znaczy, model... ten web to jest trofeum jakieś przytroczone tak, tak, do pasa, tak, a obok... Obo do... Albo na ramieniu. powiedzieć, czy to są flety jakieś do grania, czy... Są kije Ani strzały, ani bełty to, w to nie są. Albo wędka. Kojarzy mi, było... się, kojarzy mi się to z tymi blowdartami co mają no... Sarafoni. I jaszro ludzie. Mhm. No, Jak rurka właśnie mhm. do czegoś takiego, ale no, kto wie. A wy widzowie jak myślicie? Napiszcie tam w komentarzach, zobaczymy co, co, co, no, no, co to może być. No, mam tutaj prośbę z IG, abyś mógł przekazywać rzeczy z, z tych z czatu, bo nie mam czata odpalonego i nie bardzo. Wiesz co, Nawet nie patrzę na bieżąco, e, nie patrzę na bieżąco, bo mam jeden ekran na razie tylko, wiesz, i, i jakbym miał jeszcze, jeszcze to ogarniać, to, to to nie. Ale tak zerkam, czy są jakieś... I podsumowując, podsumowując, ty masz jeden ekran i nie mieszą ci się inne rzeczy, hmm. ja mam jeden telefon, na którym jestem z partyzanta, Wincek ma opóźnienie 5 minut na streamie i zaznaczmy, wszyscy pracujemy w IT. Znaczy ja mam drugi monitor, ale nie chcę podłączać, bo mi zasłania ramy od mikrofonu. No tylko Słuchaj. To chciałem wskazać na jakby absurd sytuacji, że Adeptus Janusz w pełnej formie. Stary, to jest, kurwa, i pracujemy, przepraszam bardzo. Pracujemy w, api, pracujemy w firmie, która pracuje w Agile'u. MVP stary. Minimum viable product. <śmiech> działa, kurwa, działa. No tak, tak. Podcast Je, leci, jesteśmy leci. leci. Jesteśmy lean. Jesteśmy lean, dokładnie. A podcast nadajemy, działa. nadajemy. Dokładnie. Ja cię się rozłączę, spróbuję się połączyć za chwilkę. <śmiech> Dobra, to może to jest dobry moment, żeby Ziki nadgonił z czatem, a ja sobie pójdę na papieroskę. Dobra, to, to iść na papieroskę, robimy panowie chwilkę przerwę. Ja już jestem, ale w dalszym ciągu nie widzę streamu, także śledzę, śledzę na YouTubie z lekką usługą. Tak, to się Natomiast na jeśli chodzi o ten łepek, wiesz co, High Elfy kiedyś miały takie unity, które się nazywały White Lions okay, i oni, okay. mieli, oni mieli goście, z, mieli rydwan z takimi białymi lwami i mieli, chyba jeszcze się nie mylę, to było w loże, było coś takiego, że to byli drwale którzy tam obronili kiedyś jakiegoś króla yy, i nosili później yy, skóry tych białych lwów jako, jako takie yy, wskazanie tego, że przynależą do tej, do tej elitarnej jednostki. Ja, ja mam pytanie w takim razie w bo jak yy, znasz ten temat, to być może będziesz mógł mi pomóc w mojej zagwozdce. Yy, White Lions yy, z Fantazjaka. Pochodzili z takiej części Ultuan, która się nazywała. Grey. No i właśnie, jak to się mówi? C-H-R-A-C-E. Trace, Kreis? Jak to się e wygląda? K? -a? Tak, R jakoś takie właśnie. To jakoś dziwnie się mówi zawsze. C-H-R-A-C-E. Okay. Charlie Hotel Alfa, Romeo, Charlie Echo. Dobra, dobra. Kresz? Kurde, nie wiem. No właśnie. Race. Trace, trace, trace. Trace albo trace, no, no nie wiem. Okej. Okay. Ciekawe. Ale... Troszkę za późno szedłem Fantaziaka, żeby jakby mieć kontakt ze słowem mówionym Fantaziakowym. Natomiast miałem ze słowem w pisanym. w latach 90., -tych 2000 -tych na bank miałbyś ten. Znaczy podejrzewam, że większość graczy w Polsce mówiła po prostu, nie wiem, hrace", tak? Dobra, weźmy dalej. Rumor Engine. Dobra. I used to pronounce it. Race, as in Trace, mm -hmm. but chr, uh, as in Crack, okay. czyli craze by było. Po nice, ok, dobra. To mi dużo wyjaśnia. Dzięki. Dobra, John Blanche Conversions. Nie będziemy się tutaj zapuszczać, bo to czyjeś prace. One są ładne tak? po prostu. Ładne i pomysłowe. Pomysłowe. I tak. bardzo oddają to mi się bardzo podoba. Fajnie te prace jego. Bardzo, a, a czy to są konkretne jakieś osoby? Bo to nie są John To nie są, no właśnie chyba. A nie, inspirowane przez Mikal. Okay, no. coś tam. No gdzieś Mikael to jest. opisane, kto zrobił którą, ale są fajne i są technologicznie grimdarkowe. Tak, bardzo. Trochę pędził za mało grimdarkowe jak na mnie. E, dalej, mamy Wanderhive Informant. Mamy co? Lady Credo e, z, z, od, z rodu Helmaur, chyba. U pokazała wewnętrzną część uda. Nie koszer... Nie halal. <grystanie> to jest haram w ogóle. Zgłoś posta. Tak. Wow. Też niżej? Boże, sorry. Ciągle nie łapę się tym. Spoczko, spoczko spoczko. spoczko, spoczko. Spoczko, Jestem niżej. Patrzymy się na nie, tylko wiesz co Ciekawi mnie, bo um, chyba z rok temu wypuścili bardzo dużo takich zajawek y, do Nekromundy właśnie, jak będą robić robić te Bardziej wszystkie frakcyjne mamy. modele i tak dalej i pamiętam, że chyba ta też gdzieś mignęła jako, jako po prostu art. Wiecie co by dużo dało? Ja wiem, że ich malarze ta... chyba nie są aż na takim poziomie, ale bardzo dużo by moim zdaniem dało jakby zrobili tą... O... Jak się... Jak to się nazywa? Woalkę? Jakoś tak się to nazywa, nie? Taką półprzezroczystą, jakby tam namalowali resztę twarzy. Zajebisty by to był efekt, moim zdaniem. Jakby ktoś umiał takim pomalować. Muszę naszemu temu, Arkanowi. Na modelu Deepkinów masz taki motyw, że właśnie jest półprzezroczysta, widać Zarys twarzy, oczy, nos i tak dalej. Tak. Muszę później zapytać, o którym modelu mówisz. Dobrze, Blood Knights... Dipkinów czy tych nowych elfów? no, nie nowe było elfy nowych to elfy. Kin, nie? nie? Nie, nie, nie, ale nie mokre elfy, tylko te elfy takie z tybetu, tybetańskie elfy. Ona, była, ona była, na mokrych elfach. Nie na Aha, prawie pewien. To był taki dobra. dobry łap, nie? Będę się w łapę. Jak się tam nie wiem, czy w, wiecie, w Stanach jest taki trend teraz po pewnej piosence. nieważne. E, dobra, mamy Blood Knightów i Jedną babeczkę, która. Nie, ona, ona jest ona szefową jest chyba tych, tych, tych nightów, tak? To jest po prostu chyba. Przy okazji tylko wam przerwę. Wiedziałem, że tak będzie, że jak wyjdę na papierosa, ktoś strzeli bramkę. Holandia właśnie prowadzi z Ukrainą. <grym> A właśnie jak się skończyła akcja z tym z powodu, wszystko jedno. <grym> no, tak. Jak się skończyła, skończyła sytuacja z tym Eriksonem, czy jak on tam miał tym kolesiem, który wczoraj zasłabł? No, No ostatnie informacje, jakie mamy, że jest, jest stabilny, jest z nim kontakt. są tak? Firmy, Słyszałem? tak? Że... tak? Tak, tak, tak. No zatrzymanie akcji, defibrylacja i tak, tak dalej. No. Ale to, co Cieść, mówiłeś, jest racja, że ym, nie pokazuje się wielu rzeczy na, na meczach. Nie, stary, w tym momencie wszystkie kamery powinny być albo, nie wiem, albo na kibiców, albo w ogóle gdzieś na niebo nad stadionem czy coś takiego. A tu miałeś na ławce trenera po prostu coś, na... żeby pokazać emocje. Tak, tak, co tak. Powiem, ale nie? kamery były na chama, na wiesz, na, na to, co się działo wokół tego człowieka, który umierał dosłownie. No i koledzy z drużyny ogarnęli temat i po prostu stanęli w ciasnym kółku wokół, żeby zasłonić. Potem jeszcze kibice Finlandii dali flagi, Finlandii, żeby też tam stanąć i zasłonić dookoła. No i w momencie, jak tam nie było nic widać, to nagle kamerzyści się skapnęli, że żona tego piłkarza podeszła do ławki rezerwowych mm. i tam kapitan drużyny ją pocieszał. No to cyk, oczywiście ujęcie na płaczącą żonę, no bo nic się tak nie sprzedaje jak ludzka tragedia. nie? Także naprawdę ktoś tam powinien mocno dostać mokrą dupą w twarz za to, co pokazywali. Powtórz jeszcze Ale to, raz. Ale na szczęście skończyło, skończyło się w miarę dobrze. Powtórzę Słucham? jeszcze raz. Rynek weryfikuje, ludzie chcą to oglądać, stary, no. Ludzie chcą okay, płacić no za no ludzie chcą wielu ludzi... rzeczy. Tak, tak. ludzie chcą wielu rzeczy, w których niekoniecznie trzeba się ludziom podporządkowywać. Broń, tak. Boże, szwag... Szwag... Broń Boże tego nie tłumaczę, tylko mówię ci, wiesz, skąd, skąd to się wzięła taka reakcja, nie? Bo... Tak, tak, tak, domyślam się. No, blutnajcie. Bardzo fajne tyle. W końcu nie kosztują milion złotych, czyli 350 zł za box 5, tylko 150 złotych za box 5. pięciu. Eee, no nawet rozsądnie jaki No, No w ogóle stary jest obniżka cenę o połowę. I nie zmniejszyli boksa do, do trzech, gdzie minimalny wymaga ale oddział jest pięciu. Tak, tak, to też, to też mogli. mogli Żebyś byś złożył sześciu i szóstego postawił na półkę, nie? Tak, tak. Dobra, Regimental Standard to olejemy, bo to nie będziemy się tutaj yy, w, w zadrażać Mamy yy, Dark Imperium God Blight, to jest kolejna część tej książki, tej serii chyba, tak? Która tam, yy, tak? To jest kolejna książka jakaś? Dobrze, dobrze pamiętam? Nie. Kurde, no myślałem, że to jest kolejna książka jakaś, a to jest po prostu jakiś kawałek lore. Ale się dałem zrobić. Ale nie no, dobrze mówię, że... Do no, tak, Next Book, The Dark Imperium, tak, to jest, jest książka. Mówię. Uff, już myślałem, że gadam z dupy po prostu. Mam dwie części, mam tą pierwszą Dark Imperium i Dark Imperium Plague War. I stwierdziłeś, czasów, i się między że zrobili... nie? <laughs> nie? Nie, no mam, mam są na półce, ale od czasu jak zrobili reprint Dark Imperium, gdzie zredkonowali, że na przykład Uriel Ventris jest już Primarisem i w ogóle i tak dalej, to stwierdziłem, ok. jednak nie będę dalej tego zbierał, bo no niekoniecznie. Nie, jak już się redkonuje książki, żeby sprzedać model, to... Trochę bzdura. No. Pięć powodów, dla których powinieneś przysiąc swoją lojalność Manfredowi von Karsteinowi. Zawsze, będziemy... <głos> Zawsze będziesz miał wsparcie chłopaków. <głos> może z nimi nie pogadasz, ale będziesz miał wsparcie. Nie może będą trochę śmierdzieć, ale przynajmniej będziesz się czuł obco. Będziesz jeden krok do przodu. <głos> Takie głupie w ogóle. Czuję się jak na tym, na rozmowie kwalifikacyjnej, by właśnie reklamowali mi jakąś korpo, nie? Możliwości nieograniczonych, możliwości rozwoju i, i, i ten. I, i, i... Będziesz współpracował z młodymi, chłonnymi umysłami. Tak. Ciesz się ekskluzywnym słagiem i nagrodami, czyli w to... owocowe wtorki i warzywne czwartki. Zauważyliście, panowie, Luka, że jest nie zapominaj o długopisie z logo firmy. O, i, i torebka. I zliczka. Kontynuując, panowie, zauważyliście, że Warhammer Community ostatnio bardzo mocno w wielu artykułach ciśnie w taką memiczno-humorystyczną tonację pisania o swoich produktach? Bo I kiedyś to była bardziej taka sucha informacja, że bardzo to jest taki, fluff jest taki i tak dalej. Bo to się sprzedaje, hmm. czy lepiej, lepiej to zapewnić? Dla, już... Dla mnie już troszkę za dużo. Dobrze, Zigi, no wszystko ja możemy prawie... powiedzieć, że się sprzedaje, ale no, na tym podcaście omawiamy, co nam się podoba, no nie, no nie jest, podoba, jest czy... Jest. Wydaje mi się, że to jest dobre. Z tej strony, że jeżeli Cię to interesuje, to... No to jest to, Jeżeli ci to interesuje, to zauważysz dowcip w tym. Jeżeli Cię to nie interesuje, to po prostu przeczytasz to po prostu dla czytania i dla beki, nie? ale fakt, że w przypadku... Ja zauważam niektórych... dowcip, tylko mnie nie bawi, bo jest tego za dużo. Tak, w przypadku niektórych artykułów ja wolałbym mieć mroczny grimdark i wczucie się w klimat, nie? widę STC na pędzelku na przykład, ja lubię takie smaczki, tak jak ten. Znaczy, mam wrażenie, że po prostu się Regimental Standard się zażarł im i teraz próbują tak. zamiast no, to czegoś, jest, no. co było unikalne i co było fajne właśnie w takich małych dawkach i że przy tym Grimdarku po prostu od czasu do czasu wpadało mm -hmm. coś takiego z przymrużeniem oka. Teraz wpychają to tak jak szwagier mówi, gdzie się da i to mi wali czymś takim, jak kojarzycie ten yy, mem z tym ze Steven Bushemim? Hello, fellow kids Nie. i on 50-letni no, no, no, tak, aktor. Tak, tak, tak, tak, tak, 50-letni tak, tak, tak, tak. aktor z deskorolką w koszulce ACDC i odwróconą czapką. Hello, tak, fellow kids. Tak, tak, to tak, mi wali czymś takim, po prostu wiesz, 40-letni korpoludek próbuje być hip with the kids. Ja ogólnie I dużo bardziej wolałbym. Dead jokes. Ja ogólnie bardziej wolałbym in, in Universe uh, Jokes na przykład. Albo po prostu in-universe, wiesz, narrację. Czyli na przykład. Znaczy, jak to się pojawia raz na jakiś się... czas, to mi nie przeszkadza, ale jak jest artykuł za artykułem, tak jak szwager mówi, to rzeczywiście to tak. To mogło być dobre. To mogło być dobre w sytuacji, kiedy byłby to przy zajawkach. Ale jeśli już masz artykuł, dlaczego pięć powodów, dla których Pledge of Religions brzmi bardzo poważnie dla mnie, nie? I bardzo fajnie by było, gdyby to było, na przykład wie, wiecie co mi się podoba I, to, i wiem, że to jest dowcipny humor i w ogóle, ale to jak robią to w Blood Bowlu. Masz tych dwóch komentatorów, którzy pieprz, napieprzają dowcipami nie? Eee, I na temat tego, co się dzieje w, w In Universe. I jest to bardzo In Universe i jest to wszystko fajnie się klei, bo Blood Bowl jest zabawną grą, ma ten podtekst taki Becky ogólnie z, z całego świata Warhammera. I jest to no, dwóch po prostu z gredów, no, siedzi w loży, szyderców i, i, i, i nadaje. I to, I to się bardzo dobrze trzyma. I New uniwers, jeszcze raz powtórzę to słowo, po raz 46, i, i trzyma się to wszystko kupy. Natomiast jak tutaj masz poważny artykuł o, o, o kurde lordzie umarlaków, no to... No to nie, po prostu to nie, to niekoniecznie jest to. Yy... Saliliśmy ich za to, że arty robią coraz bardziej takie mroczne, tak, w klimacie tak. trochę starego fantasyka. I, jak nagle, i się, dalej. Artu, nagle cyk. Tak, to jest właśnie taki dysonans pomiędzy tym, co widzimy tutaj na artach, tak. mroczne arty, mroczne tam zdjęcia z, z tych vampirociekających krwią i... mi. <śmiech> Myśl Wiki, nie? E, więc to jest taka, jest taka totalna rozbieżność, wiesz. Y, wali mi to łydką grubasa po prostu i wiesz. Heavy metal, ale z humorkiem, nie? Łytką grubasa? What the fuck? To jest taki zespół w stylu nocny kochanek. Gramy kochan. heavy metal, ale, ale tym, z... że idę wyrywać dupy na dance floor, czy coś takiego, nie? Spoko. Skutek jest taki w moim przypadku, że jeżeli widzę, że właśnie artykuł jest w tej tonacji, to całkowicie jakby wyłączam się z czytania literek i tylko sobie obrazki przebijam, żeby zobaczyć o czym jest w ogóle i tyle. Dobra, szwagier, okay, to ci no, zakua. Może, może być to bumerskie, tak? Nie jest bumerskie, po prostu to się nie, nie, nie klei się, to wiesz, to się po prostu nie klei. E, tak, jak, tak jak Vince powiedział, w przypadku Regimental Standard jest to fajne, bo wiesz, że wiesz, czego się spodziewasz, a tutaj wchodzisz poważny tytuł, a nagle Heszki, nie? To jest pojadę trochę ad personam, ale. A tu nie ma być hecheszków, tylko właśnie i wojna. Tak, to, to jest troszeczkę takie, to, to jest ten problem, który miało wiele wielu ludzi z Wojtkiem Masiakiem, które czytał Warhammera, nie? Żeby wszystko było in, właśnie lore i tak dalej i nagle jego hecheszki, które niekoniecznie zawsze wszystkim się podobały i nie, nie, nie dla wszystkich były śmieszne. Dobra. Have you ever seen Middle Earth army that makes your skin crawl? Czy kiedykolwiek gdzieś armię, która powodowała, że ci, przechodziły cieciarki? No i jeśli masz arachnofobię, to jest to armia dla Ciebie. Zamknij oczy. Ja tą armię Zamknij oczy, do... bo Zigi Wam będzie straszne rzeczy teraz pokazywać. Słuchajcie, kojarzycie taki model, jak był kiedyś Arachnorock Spider dla goblinów? Taki wielki pająk był z wielkim odwłokiem, i na, na którym jadą cała tak, drużyna tak tak, tak tak, tak, tak, tak. tak Wiecie, że jak pokazałem ten model mojemu bratu, który jest strasznym arachnofobem, to naprawdę się przeraził. Ja pokazałem mu tylko obrazek. No, oczywiście wiedziałem, jaki będzie mogło to mieć, czy znaczy jaki mogło to mieć, mogłoby mieć to efekt, więc zrobiłem to totalnie świadomie i, i, i, i no, jak, jak to starszy brat, po prostu, nie? Ale. No to, to potrafi dla ludzi, którzy są arachnofobami, no to sądzę, że to może mieć Oprzymy, jak najbardziej. efekt No i tu mamy masę małych pajączków, duży pajączek, tutaj średnie pajączki chyba, tu kolejne pajączki. Ech, Ale ja pierdzia. Właśnie dlatego Tolkien, Tolkien w swoim lore umieścił pająki w takiej, a nie innej roli. Nie ma pająków pozytywnych postaci we pierścieni tylko właśnie są złe, straszne i b jest to jedna z najczęściej spotykanych fobii mimo I wszystko. Jak się nazywa ten pająk, który Frodo tam obwijał yy, nicią? Ty ty będziesz pamiętał? Te loba. loba. No powiem szczerze, że jakbym to postawił na stole bez podstawków, to sądzę, że mój brat by wyjął laczkę i zaczął napieprzać. Nie, stary. Kill it with fire. Dezodorant i zapalniczka i do widzenia. Puh. O ja. Nie no. Faktycznie. No nie ten, wiecie, co... ten, ten, ten z góry Wygląda dosyć realistycznie, zwłaszcza tak jak z daleka się patrzy. Ten tutaj? Jak jest. Yy, wiesz, co nie wiem, bo. A, tak kursor jest. w tym momencie może być w różnym miejscu. <laughs> Słuchajcie, powiem Wam. To... Powiedzmy, że jak się skałka zaczyna, to. Tak, tak, to... Tak, to właśnie mówimy chyba o tym samym. No. Jak. Yy, jako osoba, która siedzi właśnie w garażu, z którego yy, wytrzepała masę czarnych, grubych, tłustych pająków i zauważam, że przez to, że tutaj siedzę dosyć często teraz. Przestały się te pająki pojawiać, poza tym wypikają cały garaż środkiem pająku bójczym, czy pająku odstraszającym. I, ale mam świadomość, że w każdej chwili może mi taki pająk spać i powiedzieć, haha, jestem tutaj jeszcze. Polecamy to... arachnofobię z kapitanem Kirkiem, czyli William Shatner kontra pająki. Jezus nie. Dobra, walczy z nimi jak z Gornem. Dobra, co mamy? Celebrate Warhammer Store z Reopening Dobra, dobra, dobra, dobra. Nowe modele się pojawiają. O, jakiś nowy fajny model. Hmm. Kamotep, hmm. The Crooked, jakieś modele, ale to są ekskluzywne na otwarcie sklepów, tak? Czyli to nigdzie nie można ich dostać pewnie, nie. poczekam trochę, pewnie się gdzieś pojawią. Na rocznicy. Co co? Mhm. Na rocznicy chyba jakieś anniversary, tak? Na, na, na reopening of stores, nie? <grym> to, co, są miejsca, co? Co gdzie jest? mogą być dostępne. Ale wiecie co? Wiecie co mnie wkurza? Ja wiem, że Games Workshop sprzedaje swoje licencje na lewo i prawo, ale to jest zwykła torebka z Aliexpressu z, z, z nastranem logo Warhammera, nie? Tak. Tego tu nie rozumiesz. To... <laughs> A I cena 3 razy więcej, nie? Ech, GWG WGW. GW, GW. Dobra, Five Reasons to dobra Jak to ma być taki sam artykuł, to też go wyłączę Dial mamy te nowe mm, Szkielety, których ja nie ma, rozumiem czekają na swoją kolej w pudełku Których ja nie rozumiem, jak one się nazywają? Obsyark Bone Reapers mm, Tak jest No ciekawe One są, ale jakoś nie trafiają do mnie Te, te, te szkielety, zupełnie bardzo na czacie to mnie też nie ja bym miał malować samą armię to bym nie chciał, ale jak bandkę do Dier Kazmu, to jak najbardziej a, Jako wyjątkowe takie modele to spoko Giant Burby Cytup, a Total War Warhammer 3 zapowiedziane, Jakieś gameplay reveal'y i tak dalej Wy panowie, Ty szwagier pewnie nie grałeś w, Warhammer, w Total War'a żadnego Nie A Ty Wincu? Jedyneczkę Z kilkoma dodatkami nawet mhm. Dwójkę, no też dwójka... Wyka jest takim addonem jakby do jedynki na dobrą sprawę z tego co wiem. Więc może sobie kiedyś zakupię. Ale to już mówimy o czasach upgrade'u kompa i może sobie wtedy też trójkę sprawię. Pytanie jest, czy trójka będzie też takim jakby addonem do jedynki. Ona mnie nie, ona e... podobno już dużo zmieniać. Poza tym masz dwie nowe tak? rasy, które... Bo czytałem Aha. w artykuł w CD Action, wiesz? Jestem starym Bo, dziadem, tak naprawdę dodaje ci, i... wiesz, dodaje, rozszerza ci mapę i dodaje ci frakcje tam, wiesz, z lustri i tak hmm. dalej. Eee, plus bohaterów eee, i, i ten. Ta ma dodać, trójka, jakby jedynkę, nie? trójka ma dodać dwie rasy, po pierwsze ma dodaję Kislev właśnie i demony, A, nie, dodaję jeszcze jakąś rasę, tutaj szukam jej nazwy, nie pamiętam z artykułu, pewnie zaraz Nibla się odezwie, nawet pisze jaką nazwę, czy ma być jako dodatek do jedynki, dwójki i mieć mega mapę, ok, czyli taki, tak napisał, Nibla jaki, jaką rasę dodają do nowego Total War'a, Kislev i Jakąś taką rasę zupełnie dziwną i która była w lore bardzo mało opisana, i w Chiny. Warhammerowe Chiny. Warhammerowe Chiny. Chiny, tylko one K się tak. nazywają. No Jezus Jeszcze raz? Kitaj. Kitaj. Jeżeli dobrze pamiętam. Nie wiem. No po po rosyjsku Chiny to jest Kitaj, dlatego u nas się mówi czasami Kitaj. Kataj, Kataj. A w Warhammerze kataj, to kataj. było Kataj może. Kataj. Przez, okay. Tak, tak. To tylko, wiesz co, w Loże to było tylko, że. Yy, kupcy z dalekiej krainy i tutaj ta nazwa, więc to było w ogóle tak. No jak w średniowieczu, gdzieś tam daleki ląd, gdzieś, gdzieś poza, <śmiech> poza granicą koloru i rzeczywistości. E, więc w starym świecie było jakby w podobny sposób to opisywane. Jakby. Ja wam powiem, że ja. ja przyszedł... jacyś kupcy czasami dopłynęli statkiem czy coś i tyle. Przeczytałem sobie Nie eksplorowana w, w ogóle total... modelarsko. Przeczytałem sobie artykuł w CD Action na temat Total Wara Trójki i jestem przekonany, że zainstalowałem sobie jedynkę. Odkopałem ją je po prostu i może sobie ogram trochę. Tak, tutaj mamy tylko preorder Działa do Adeptus Titanicus, o którym mówiliśmy wcześniej. New Imperial Fist Pretors are perfect for butchering Iron Warriors. No i tutaj Wincu proszę, oddajemy Ci flor. Widzimy właśnie na zdjęciu Obydwa modele. Go. Musisz doskrolować. Nie, spokojnie, znaczy ja mam sobie To ty musisz dogonić rzeczywistość. Nie, spoko, spoko. Wiesz co, ogólnie, ogólnie tak. Uważam, że są bardzo ładne oba modele. Dynamiczne w miarę. Są. Eee, dynamiczne bardzo mają pozy. Eee, myślę, że ten pretor w mark trójce spokojnie, bardzo ładnie będzie pasował do tych do składu paladynów. Mhm czyli tego składu dedykowanego Imperial Fistów. Natomiast ten drugi, co jest w Tartarosce, fajnie, że ma tarczę, bo Imperialfiści mogą Storm Shieldy mieć jako jedna chyba z dwóch frakcji, tylko że oni mają te Storm Shieldy, które znamy z czterdziestki. Natomiast Salamandry i... Blood Angele mają tarcze, które wyglądają jak Storm Shield'y, ale to nie są Storm Shield'y, mają troszeczkę inne, mają troszeczkę inne działanie, czyli nie, nie podwa, nie, jeżeli podbijają invulkę to w trochę inny sposób, a te Blood Angel'owe chyba toughness podnoszą, albo zmniejszają siłę ataku jeden, nie pamiętam, jedno z dwóch. Ale Imperialfiści mogą sobie po prostu dokupić taki Upgrade Pack, że dodajesz im tarczę. Natomiast z tego co pamiętam, to w tym Upgrade paku tarcze są dla kolesi z, w katafrakcji. Więc tutaj jakby doklejanie tego gościa w, do składu yy, kolesi w katafraktowych zbrojach no jest jakby takie yy, średnie, bo, bo traci, traci wszystkie jakby te dodatki, które mu robi jego typ zbroi. Natomiast myślę, że spokojnie też go można dokleić do, do standardowych Tartarosów i po prostu będzie dobrym tam m, zabijakom do tych e, charakterów. Jak mu dasz Paragon Blade, mm -hmm. zresztą ma miecz, ma tą tarczę, więc paragon będzie. Paragon Blade to jest Paragon Blade to jest y, ogólnie. Power Sword z AP2 i masą special rulesów. Ogólnie najlepsza broń biała. Terezi taka generikowa, pomijając tam jakieś bronie takie legionowe, jak Photonic, Photonic Blade, Blood Angeli, nazywany też The Blade of Salty Tears, który ma po prostu zasady specjalne chyba na. Rolce papieru toaletowego spisywali, żeby się zmieściły. Przypomnijmy, że to są siódme zasady Blockhamera, więc AP2 oznacza, że tak, wszystkie. O, o, o... Każdy save na 2 plus znosi po prostu, tak. Tak, no na inwulce się możesz tylko ratować. Ogólnie, ogólnie powiedzmy, że jakbyś miał. Jakby Funderhammer i e, Parsort mieli dziecko, może coś takiego. Tak, spróbuję to w taki sposób opisać, żeby nie wymieniać poszczególnych zasad. Ale ogólnie atakujesz na inicjatywie z, z AP2. Nie, to już jest, to już robi robotę. Yy, także oba modele bardzo fajne, yy, nie przeładowane według mnie specjalnie tą ikonografią, może dlatego, że udało się modelarzowi zostawić kilka paneli na zbroi czystych, yy, chociażby na nogach yy, czy na przedramionach. Gdzie nie jest to tak bardzo aż nadźgane. Ten terminatorowy jest troszeczkę bogatszy. Detale, ale też uważam, że one są całkiem spoko zrobione. Ten, który trzyma na no tym... tyłu, to się, który się przechyla w lewo, którego teraz mam na ekranie, zaraz go zobaczysz. Mark 3. Nie wiem, jak on trzyma tą rękę, ale on dziwnie bardzo trzyma ten miecz w ogóle. Wiesz który... co, on backhand, on taki cios z backhandu jakby robi. Dziwne, dziwne, dziwne nie, nie, nie znam się na nie, nie znam się na. Co, zygi, Wiesz, jak sobie. W... Jak sobie wychylisz teraz rękę. No właśnie próbowałem to robić, prawo. nie bolała w ten, ten sposób. Wiesz co, on ogólnie, on ogólnie z biegu będzie wyprowadzał hmm. cios, który będzie szedł z prawej strony. Od dołu w górę na lewo. w lewo. Tak, to to ale. Forehand. Właśnie forehandem bardziej nie. Forehand. Bechem tak. to jest jak masz rękę przed sobą i za pleców z, z prawą ręką z za lewej uderzasz. Jakbyś chciał. O, jakbyś chciał okay. kogoś w pasie przeciąć. Dobrze, lećmy dalej broken lands fiction e, mamy książki jakieś u książki dalej jakieś opowiadanko Okej okay, to jest opowiadanko więc nie będziemy tutaj mam nadzieję że jest dłuższe niż to co jest tutaj e, w każdym razie bardzo fajnie bardzo lubię w ogóle nie wiem czy, czy ty bo też w nicu nie kupujesz White Warfa, ale też Fagercy czytasz te opowiadania które są w White Warfie, to takie wieloodcinkowe, tak jak kiedyś fantastyka robiła opowiadania? Nie, ograniczam się głównie do modelarskich artykułów, troszkę flafu, a opowiadania rzadko. Okej. Okay. Bo żałuj, powiem Ci szczerze. Niektóre z tych opowiadania są naprawdę niezłe. Tego, tylko, że ja robię tak, że jak się skończy opowiadanie, to yy, chcę je przeczytać. Na przykład teraz te o siostrach. sobie wygrzebałem wszystkie White Warfy, Leżą u nie przy łóżku i będę teraz wyciągał wszystkie, wiesz, tam chyba 9 części było, czy 10. Nie pamiętam, ile tych White Warfów na górę wziąłem i będę po prostu czytał je wszystkie, nie? Po kolei. Bo są naprawdę fajne. Czytałem je i, i, i ogólnie bardzo fajny zapychacz miejsca w magazynie i wartościowy moim zdaniem, bo, no bo fajne to jest po prostu. Nie jest to jakiś tam, wiesz, no główny artykuł, nie? Dobra, jakie mamy jakieś arty, no i znowu mówimy tutaj o Grimdarku i później heheszkowych artykułach, nie? Tu mamy kolesia, który jest, zaraz go zobaczysz wincu i Szwager też go zobaczy zaraz. Totalnie, nie wiem, kto, nie, nie wiem kto to jest, ja nie znam tych, tych kolesi niestety, koleś nabity na pal. Obok niego jakiś, by, by jakiś wampir. lord wampirów, ta gdzie ma płaszcz z nietoperzy, a później heszki robią w artykule. No nie, no to, się... to miasto jest spoko, to jest, to jest naprawdę ładne. Wiesz co, ten, taki ten, ogrom wygląda, jak Hammerze, nie? ten wygląda trochę jak Konrad von Karstein. Taka być, postać, która tak. ginęła w ogóle. <śmiech> Ogólnie, Więc... bardzo fajne Dobra, Blood Bowl. No i tu mamy właśnie Jimmy Boba gdzie mają babak, którzy opisują i nawet tutaj pasuje ta komiksowa grafika i później model, który jest też no, fajnie pomalowany, taki Hulk tylko, że poszyty z różnych czy bo, mówimy to Frankenstein jakimś, wiadomo. Frank Frankenstein się nazywa. Nie może być, nie może być. Once per game, raz na grę, kiedy Frank i Stein robią rol na injury Przeciwko przeciwnikowi jako rezultat akcji bloko, blokowania może dać jeden do, do, do injury rola. Okej, okay, cokolwiek by to nie oznaczało. Model wygląda fajnie. Gdzie są czegoś nazywa Frank i Stein. Czy gdzieś w lore jest wyjaśnione, czy gdzieś, że gdzieś się. Wiesz i... co, strzelam, że szczyty jest z części ludzkich i orkowych, więc może jest spryty z części. Znaczy strzelam może, może. patrząc na model. Jakiegoś trolla, wiesz? Więc... Zobacz, na rękę ma jakieś takie ma jakieś takie narośle. No, no, na no, no, no, no albo orka, albo trolla, więc może, może być tak, że... bo głowa jest no. z dwóch części różnych, może ma dwa mózgi, wiesz? Tak, wiesz, z może to. być tak właśnie, że jest, <laughs> skryty, jest skryty jakby z dwóch osobnych yy, postaci, więc stąd ma Frank, Jedna, jeden się nazywał Frank, drugi Stein, no, do tego dążę, bardzo nieskładnie, więc stąd imię. Gdyrk, gdyrk, będziemy omawiać chwilowo, szybko, liki herezyjne, jeśli zdążymy. Nibla, właśnie mówię o tych o siostrzyczkach, więc będę czytał ten o siostrzyczkach, ten z Karłem jeszcze, czy znaczy z Karłem, Boże, kurde. Cancel Culture mnie dojadł, no dorwie, jest krasnoludem, I, to, jeszcze nie czytałem i, i, i jeszcze nie, i, no jeszcze nie. E, dobrze, lećmy dalej, e, czekajcie tylko szybciutko. Z Zobaczcie, ile mam zakładek otwartych, ile jeszcze nam zostało. <laughs> ja się dziwię, że się Chrom jeszcze nie wysrał. E, Dobra, mamy książki Black Library, to może y, ominiemy, ale y, The Day of Monsters, Dawida Annandala, Gitz Gitzlayer, Mam ah, tak, Gitzlayer. Gotrek po francusku. Dobra, idziemy dalej. Ymm, dalej mamy. Soul Blade, Grave Lords i tak dalej, zapowiedzi nowych modeli, to się tam przewija, teraz już takie całe pełne armie. No powiem szczerze, że ta armia jest tak jak... Która to armia ostatnio była taka bardzo spójna, o której żeśmy mówili? Lumineci. Właśnie, tak. chyba tak, chyba Lumineci. Była bardzo spójna, bardzo fajnie wyglądała, ta też mi się wydaje, że tutaj Games Workshop dał radę, jeśli chodzi o spójność modeli, no poza tym jednym, który nie ma sensu ogólnie, Czyli tym takim dwuczłonowym modelem, e, laukawa i tak dalej, ale no to jest powiedzmy wypadek przy pracy. E... Na jedną rzecz bym zwrócił uwagę, bo kupiłem sobie jedno pudło z tej armii. Które? E, konkretnie szkielety. Mhm. E, że ja też myślałem o tym szkieletów, które było dostępne dotąd, e, czyli Skeleton Warriors. E, mhm. To było pudło, które kosztowało na tak jak standardowe pudło trupsów GW, czyli tam 100, 110 zł w zależności gdzie hmm. kupujecie. I tam było 10, do złożenia 10 szkieletów. Oczywiście mnóstwo opcji, zostawało z kilkanaście czaszek niewykorzystanych, hełmów, tarcz, włóczni albo mieczów, w zależności w co wyposażyliście swoje modele, także no, bardzo dobra kopalnia biców, no ale nadal za stówę to było 10. To pudło kosztuje, chyba sugerowana cena GWT jest 120 czy coś takiego, ale chłopków jest 20. 20. No, ale też oczywiście naturalnie mają mniej opcji, bo są bardzo podobnie zrobieni jak ci z Car City, czyli ten model składa się tak no to są minusy tego, jest pewnie 10 wersji dwa razy, nie? Mhm no, czy znaczy wiesz, są to plusy i minusy monopołzów jak spojrzysz w lewy górny róg tego obrazka mhm. to lewy górny i ten tuż pod nim to jest ten sam koleś tylko jeden ma włócznie, a drugi ma miecz. no i zajebiście, no i tylko wystarczy broniami mieszać i już, nie? no i da radę dla mnie spoko, w ogóle te modele znaczy, są super. nadal, nadal wiesz, no, podkreślam przede wszystkim, jakby, że, no nie wiem, GW się pomyliło i dali o 1-0 za mało, czy co, że dwa razy więcej jest w pudle, Ale zobacz, niż poprzednio, no bo... Te, te, ta kawaleria też kosztuje mniej, więc... No star nie jest sztuką kosztować mniej, jeżeli ich tam trzech chyba bladnightów kosztowało 20 no zł? Nie, nie, oczywiście zł. nie jest sztuką. Tylko chodzi, mi, chodzi mi o to, że wiesz, z reguły było tak, że oni zmniejszali już modeli i zwiększali cenę, albo e, utrzymywali to samą cenę, ale zwiększali i zmniejsz zmniejszali ilość modeli. A tutaj jest cena taka sama lub minimalnie większa, no bo tak mówisz, tam 110, 120 złotych ale masz dwukrotnie więcej modeli, także może gdzieś... Do tego dążę, stary, czy nie, może trzeba tam napisać na Customer Service, czy ktoś tam u nich jest chory, czy, czy nie domaga, no bo naprawdę strasznie, strasznie poza schemat wychodzą. Kurde, jeśli to, wiesz, napędza sprzedaż, to czemu nie? Słuchaj, no. mnie, mnie to cieszy. Soulblight, Marines and the Science of Mars. To jest ciekawego tutaj? Mamy znowu Soulblighty, znowu mamy wilki, w ogóle Dire Wolf. Na to też bym, to też bym zwrócił uwagę. No. Na to pierwsze pół, bo to jest nowy Start Collecting. Tak. No. I w tym nowym Start Collectingu mamy Graveguardów. Mhm. dużo, bo chyba dwudziestu, mhm. tak? Mhm. Mamy pięciu Black Knightów i mamy Blood tego Knightów, nowego... Tak? Black Knightów czy Black Knightów? Nie, Black Knight'ów. Okay, Black... Black Knightów. Jest jakaś różnica między nimi, tak? To są, to są, szk to są szkielety, Bla. a nie wampiry. Okej, okej, okej, dobra. No. I, I lorda. I tego już. nowego White Kinga na. No i ja strasznie byłem Skeleta nastawiony styl. na tego White Kinga, bo bardzo bym chciał. Ten model jest naprawdę spoko i pasowałbym do moich Black Knight'ów, których mam. Mm -hmm. O, 3 dwa, Holandia prowadzi. Piękny mecz w ogóle. Y no i nie, nie chcę kupować tego, bo pięciu Black Knightów już mam, nie potrzebuję jeszcze mówiąc więcej, Gravegardów dosłownie dwa tygodnie temu kupiłem, pudło 10. no więc no, dla raj. samego tego typa nie będę całego start collectingu kupował. Po no, poczekam, poczekam i pewnie wtedy Albo kupię, będzie bo, na bo, tym. Mroczny, na raj, mroczny Raj będzie na części, to pudło sprzedawał, to wtedy sobie. No i mamy dalej modele, Bella, Bella Damma Volga, First. Tak, Pani Wołgi jeszcze nie kupiłem, ale też mam w planach, bo mi się bardzo podoba. No Ładny model mnie nie zachwyca, bardziej mi się podoba ten koleś, czyli Raducardy Beast, ale też nie jest na tyle... Żeby, żeby... Druga forma Pokemona, znaczy druga, druga ewolucja. Tak? Jest Inspired, tak? Inspired. To Jest ten model final przez... form. tylko że Inspired, nie? Co znaczy ta strzałka? Bo nie pamiętam już. Co to znaczy ta strzałka tutaj? Uh, ten. Uh, mail order. Mail order, ok. Przejeżdżamy na ile online, chyba. tak. Bardziej mi się podoba ten model, właśnie, czyli Kri Kritsa The Red Prince. Eee, ale dlatego chyba, że bardziej można go przerobić na no, właśnie coś statystycznego i tak dalej. W ogóle, nie wiem, stylistyka tej Lady Anniki. Kurwa, zajebiście mi się ten model podoba. Nie wiem czemu, nie wiem co w tym jest, ale jest taki. Cholera, dziwny w ogóle ten model, i w ogóle ym, proporcje, ułożenie. Zajebiście mi się ten model podoba. Nie wiem czemu. Nie wiem. Wygląda jak Zemitki, że... z wampira maskarady. Jak co? Jak wampir z klanu Zemitki. Oni się sami robią sobie modyfikacje ciała. Okay. Mają taką dyscyplinę, która się nazywa wysysytyłd, czyli przemiany, i sobie samemuś sobie ciało modyfikujesz. Takie nieludzkie formy. Strasznie mi się to do podoba, nie wiem czemu. Trzeba <śmiech> zwrócić uwagę, że GW albo zmieniło zdanie, albo to pudełko będzie miało opcję, bo jak wcześniej zajawkowali tą panią wampir, to ona coś trzymała, już nie pamiętam czy to był wachlarz czy no lusterko. Ona jest, ona, jest sama Przed, pudełku, ona jest sama w pudełku. A tutaj masz ręk, rękę taką, jak skrzydło pewnie. No. Adeptus Mechanicus, kodeks, karty i kostki pewnie. No, są kostki, które pewnie zaraz dostaną FAQ i RAT. E, modeli chyba żadnych nowych. Kombat, fut... Patrol i nowy charakter. Nowy charakter mi się podoba do to. jest nowy charakter z Kitari Master, tak? Okej. Okay. Tak. No ja, ja cię muszę nie... po, muszę, po, muszę poczekać. Na co musisz poczekać? Aż, aż do, doskrolujesz. A, dobra. <grym> tak, to nie, jest, to nie jest ten, Boże, jak on się nazywa. Eee, te, te, te, te, te, te, te. Alfa? Skitari Alfa? Nie, to skitary się nazywało bodajże? Marshall. Marshall. Marshall. Aha. W, w Herezji to był Alfa kiedyś chyba. <kluje> Bardzo klimatyczny. Podoba mi się. Natomiast no... Skitari yy, jeszcze... Jeszcze mnie nie, aż tak bardzo nie kusi, więc na razie jestem bezpieczny. No i dalej mamy nic nowego chyba. Po prostu nowe Combat patrole książka, God Blade Plane, coś tam, coś tam. Nic poza tym ciekawego. <śmiech> Opołumienie, coś tam. Lord z nowego kodeksu Adeptus Mechanicus, o którym mamy no, no, nowe dogmaty, czy tam kantyczki, czy jak to tam się nazywa, strategemy i te inne rzeczy. Z, z nowej książki. Nie będziemy się to wczytywać, bo to jest po prostu meta, gaming i tak dalej. Są zasady, a my z zasadami jesteśmy na bakier, bo szwagier w 9 i w 8 też niewiele grałeś. Więc to już w ogóle. A ja też nie. Więc idziemy do orków i mamy w orkach mamy szamana Zotgrod Wortsna Wortsnaga. Bardzo fajny szaman bossu. Shaman Boss, coś w tym stylu, tak by chyba można było go nazwać, wiem, czy jakiś Word Boss. Ehm, ogólnie fantastyczny model w charakterze. Te włosy są zajebiste, pewnie będą się łamać, jak po masakry, czy nie będą się łamać na pewno. <laughs> ehm, no ale mamy tutaj go w akcji, z jakimiś. Yy... Nie wiem, co to są za modele Blue Angelów. Nie pomogę, to nie wiem co to są, Devastatory? Heavy Intercessors, Heavy Intercessors czyli te nowe modele z, z czego? z, z nowego, nie? Nexus'a um, i, i oni jest w ogóle na jakiejś podstawce bo to jest 20 dwudziestka piątka, to jest pięćdziesiątka jest na 50. No, Tak. cholera, jakie wielkie nic nowego stary, w Dark Imperium, Lord of Contagion na przykład był na 50. Ale powiem Ci szczerze, że tak patrzę tutaj, nie zwróciłem na to uwagi, ale za duża jest ta podstawka dla niego, nie? To mi się wydaje, ale, ale spoko, możliwe, że tak jak... Ale GW, GW w ten sposób kategoryzuje, wydaje mi się, wagę Ważność. postaci albo rolę na stole, mm -hmm. tak? Może być, no może właśnie być. Najważniejsze HQ typu właśnie Lord of Contagion, czy chyba tyfus też, wydaje mi się, w Dead nowym, są właśnie na pięćdziesiątkach. No I ten nowy Lord of Virulence chyba też. Zobaczcie, yy, groty bijąc przy nim dostają plus 1 do hita. Słuchajcie, plus jeden do hita. Walter Honian, action without action failing. Ja przyznam szczerze, że, to, to, to. że ten, ten znachor szaman, czy kiedykolwiek hmm. on jest, podoba mi się tak jak Beast Snagas, czyli tak umiarkowanie. No ja nie takim nie, nie stary, klimat. Stare orki. Nie twój klimat. Mi się, mi się bardzo podoba. Mi się bardzo podoba to, że on będzie mógł rządzić Grecinami i będziesz mógł wziąć na przykład 30 Grecinów i 30 Grecinów strzelających na 3+, stary, na 3+, jak Marini. Jak Marini, z bronią o sile 2. To jest nic, ale bawi. Po prostu, po prostu bawi. I dodatkowo... To, wiesz, zrobisz robotę w pewnym momencie. Poza tym groty będą jako trupsy będą mogły wykonywać akcje i strzelać w tym samym momencie, jeśli będą w jego tam jakimś tam zasięgu, co jak dobrze wiecie, ci, którzy grają, wykonywanie akcji powoduje, że, że, że, że nie możecie nic innego robić. Nibla mi tutaj przypomina na czacie, że że to nie jest żaden szaman, że to nie jest żaden weird boy, to jest po prostu zwykły randherd, czyli poganiacz do grotów. Tak czy inaczej fajnie i mi się podoba. A, a to, to jest jego stara wersja i tą cholera, ja pierdykam, ja tą wersję mam. Słuchajcie, ja mam ten model. Bez sztandaru i z trochę ze skonwertowaną bronią, ale mam ten model. Ha! I ja ten stary model wezmę i wrzucę na 50. <głos> I będzie wyglądał jak do po prostu, Bez taki mały. Czad. Dobra, leźmy dalej. Yy, mamy Kinance Reapers, czyli tych Ossiller Bone Reapers, którzy są do yy, Underworldsów. To mamy omówienie ich kart, więc nie będziemy się tutaj zagłębiać. No i moi drodzy, tutaj możemy sobie chwilkę pogadać, mi się wydaje, bo my żeśmy o tym rozmawiali na priwie sobie chyba, yy, ale jak, panowie, wy się zapatrujecie na kolejny serwis streamingowy z yy, tylko animacjami Warhammera. Jak wy to widzicie? Wincu? jak ty to widzisz? Jak ty to czujesz w ogóle? No co, poczekam aż na CDA będą. Prześmiewczę. Nie, wiesz co. Przietniszowe żeby były, ale no. Tak, nie, śmieję się, nie, pewnie, pewnie znajdę w odmentach internetu, ale wiesz co, żeby jeżeli to kosztuje na, na zachodzie, jeżeli subskrypcja jest groszową sprawą, to tak, podejrzewam, że się chętnie znajdą. Strzelałam w tym momencie. Mhm. Jeżeli to jest groszowa sprawa, typu nie wiem, dycha na miesiąc w przeliczeniu na nasze czy coś takiego, mhm. to bez problemu. Natomiast, jeżeli oni sobie wołają tyle co Netflix albo Amazon Prime, albo inne HBO to jest tak niszowa rozrywka. Myślę, że dużo lepiej by zrobili, jakby puścili te seriale właśnie Netflixie. na Netflixie, czy na czymś. Nie wiem, nie wiem, w jaki sposób się Netflix dogaduje w ogóle z twórcami no, i tak dalej. Nabierze, no, no, znaczy oni by musieli teraz Netflix procent prawo od za prawo do streamowania czegokolwiek płaci pieniądze i czasami nawet ciężkie sary poczytaj sobie, ile na przykład Netflix płaci za w 10 sezonów. No. To są grube no, miliony dolarów. No tak, ale to są już rzeczy, które mają fanbase i które po prostu przyciągają do tak, Netflixa. Tłumaczę, jak działa ja model, wiem, wiem, tak wiem. że net, Netflix płaci twórcy mm -hmm. i potem już wszelkie zyski, czyli subskrypcje bierze dla siebie. Tak, tak, tak. Także Dla mnie to, że oni bo bym bym się w stanie spodziewać, że właśnie schowają to za paywallem, ale za paywallem w postaci właśnie Netflixa czy czegoś takiego. Że będziesz musiał mieć wykupione gdzieś tam streaming serwis jakiś, żeby na nim to obejrzeć. Natomiast w życiu bym się, w życiu bym nie wymyślił, że będą próbowali zrobić swój własny. A ja wam nie tak. wiem jak dobry musieliby mieć content i jak Dużo tego kontentu by, by musieli mieć, żebym się na to pokusił. A boję się tego, że oni wystrzelając równocześnie ileś tam naście tych seriali, serialików, a to będzie szło w ilość, a nie w jakość. Chociaż mogę się mylić oczywiście. I na pewno będą pozycje lepsze i pozycje słabsze. Natomiast no, nie garnę się do tego, żeby wywalać hajs, żeby sobie trochę kreskówek poglądać, no. Zanim ja wygłoszę swoje zdanie, szwagier, może ty. Jak ty się widzisz? Płaciłbyś czy, czy, czy, czy CDA? Znaczy tak, w tym momencie mam Netflixa, HBO Go i Amazon Prime'a i bardzo poważnie rozważam Apple TV+, bo ma bardzo fajną ofertę. No i jeżeli bym był postawiony przed wyborem Apple TV+, albo to... No sorry. Apple TV, nie? Znaczy w ogóle animacje, same animacje Warhammerowe, ja do tej pory nie widziałem trailerów, tych co poprzednio ogłaszali, no. szczerze mówiąc, więc pociągają mnie tak, no, nie Nibla wiem, mówi Astartes, tutaj na mi się trafcie, podobało że... w miarę. Że znaczy, ma być albo z reklamami, albo za darmo, a, a, a, albo płacisz premium, nie? Więc no... no dobra, to jak trzeba będzie puścić reklamy i wyjść sobie zrobić herbatę w tym czasie, to nie widzę problemu. To nie, no, no mówi, że reklamy to pięć minut, nie? nie? Natomiast ja wam, powiem, ja wam powiem, jak ja to widzę. Ja się cieszę, że robią swój własny serwis streamingowy. Cieszę się bardzo. Wiecie dlaczego? Dlatego, że będzie jedna miejscówka, gdzie będzie można wejść i obejrzeć wszystko to, co chcecie i anulować swoją subskrypcję na następny miesiąc. Nieważne, ile ona będzie kosztować. Bo po prostu zobaczę, czy to idzie i dodaję nowe odcinki. Cool. Wejdę sobie w jednym miesiącu, zapłacę subskrypcję na miesiąc, czyli załóżmy 25 zł na przykład. Usiądę w jakiś weekend, obejrzę sobie maksymalnie dużo, ile będę mógł. I anuluję subskrypcję, nie będę więcej tego oglądał. Poczekam, aż znowu się wyjdzie kolejny sezon, dostanę mail z powiadomieniami, że wyszły nowe sezony, zapłacę sobie subskrypcję i znowu obejrzę sobie wszystko, co będę chciał i wyjdę. Nie będę więcej oglądał. Są pewne plusy tego, nie? Macie miejsce, w którym to jest dobre dobrej jakości i faktycznie dajecie... No bo musimy pamiętać, że pośrednio dajemy twórcom te pieniądze, tak? Przez to, że płacimy im ten, ten... ten, ten, ten za ten serwis i podejrzewam, że będą mieli jakieś możliwość rozliczania się albo po prostu, wiecie, kto co ogląda, nie? Natomiast tak czy inaczej te pieniądze gdzieś w jakiś sposób trafią do, do twórców, które mogliby... Bo wiecie, oni równie dobrze mogliby zrobić tak, że... Bo, bo, bo tak, inaczej te filmy leżą na YouTubie i twórcy nie mogą na nich zarabiać, bo to nie jest ich IP. Więc jeżeli teraz otworzą swoją platformę streamingową, gdzie twórca powie, na przykład taki koleś, który tworzy wraxa, powie, że dobra, to ja chcę się dołączyć do tej platformy, ale będę sobie robił film i coś z niego mogę zarobić, albo robię to totalnie za darmo w godzinach wolnych, no to, no to co wybierze? Oczywiście, że wybierze platformę streamingową, bo może zarobić coś zamiast zarobić zero. Nie? I uważam, że to jest dobre rozwiązanie. A my, jako konsumenci, możemy po prostu sobie wejść, jeżeli chcemy naprawdę, jesteśmy zajerani tymi animacjami, no to będziemy ich wspierać na bieżąco, co miesiąc. Jeżeli nie, każdy z nas wejdzie, obejrzy wszystko, co chce obejrzeć, tak, na przykład tak jak ja, i wyjdzie, i anuluje subskrypcję, i za 3-4 miesiące wejdę znowu, zapłacę te tam 20, czy nawet 30 zł, jak za Spotify'a, i obejrzę wszystko, co będę chciał. nie? Ale chyba wyczerpaliśmy temat. Możemy iść dalej? Lećmy. Tak, lećmy. Ten też kończy, bo... Visions of the Beast. Tak, tym będzie musiał za chwilę uciekać. E, jak myślicie, co to jest za bestia? Z, jakiego, z jakiej rasy to jest? Mi się to zupełnie z niczym nie szybko. to nie, nie jest tarcza tych nowych orków do, do Minion, do Sigmara? Jest równie brzydka, tak bym powiedział. O, dwar się dobra, o tych orków. Nie, nie wygląda mi to na orczą Zupełnie orczą Zupełnie nie wygląda mi to na to Ale nie wiem Ja bym właśnie strzelał, że orkowe coś jak, Jakaś insygnia orkowe Może Growe Nie wiem jak się ogry teraz nazywają w tym. Eee, Mateo pisze, że to jest tarcza tych orków Mateo pisze na czacie, że to jest tarcza tych orków Dobra, może będą jakieś zdjęcia tych orków To zobaczymy Jestem po prostu może debilem, który nie patrzy dokładnie. O, grubas. Wiesz co, jak, jak, jak się przyjrzysz, to na żuchwie są te takie nity orkowe. Znaczy w sensie te takie płachty metalu z nitem po środku. Może być. Sztandar orków z Dominion. Marecki pisze. Z najwyższego bossa tarczy orków, pisze CC. No to czyli jestem dupa nawet, nie znam. Tak jak szwagier mówiłeś, nie wiem co kupuję w ogóle. Dobra, dalej mamy Five Kids, które, czy pięć zestawów, które zrewolucjonizowały Adeptus Mechanicus. Nie interesuje nas to, bo to są zestawy, które już wyszły. Eee, nigdy nie widzieliście piece of terrain, elementu terenu takiego jak ten, Necromunda Gang Hideout. To jest coś, kto coś zrobił z terenu, który kupował od GW. Nic nie wydrukował, tylko posklejał tereny GW i zrobił z tego wielopiętrowy teren do grania w nekrumundę. Wygląda nieźle, ale widzę ból i cierpienie moich oczu, jak patrzę ile pieniędzy to kosztowało. Musiało kosztować. Nie no, fajnie jest zrobione. Powiem, powiem szczerze, że zajebiście jest to zrobione, nie? Ale, ale to kosztowało w cholerę pieniędzy. Tutaj masz chociażby raz, dwa, trzy, cztery zestawy tych, tych yy, specjalnych takich kitów z duperelkami. Wow. Ale ładnie zbędne. No, trzeba przyznać, że ładnie zbywane. I jak widać, jest modularne. Zobaczcie, bo tutaj jest raz, dwa, trzy, cztery poziomy, tak jakby. A tu na samym końcu mamy to rozdzielone i mamy takie dwa poziomy, nie? Raz, dwa, trzy, cztery. Bardzo fajne. Bardzo fajne kudos dla tego, który to zrobił. Do <śmiech> osoby, która to zrobiła. Świetna sprawa. Ale lećmy dalej. Jezu, znowu Adeptus Mechanicus. Co oni z tymi Adeptus Mechanicus? No, wiem, że wyszedł kodeks, ale to trzeba o nich tyle gadać. Ja nie wiem. Dobra, to są zasady, więc nas to nie interesuje. Nie mamy chyba za bardzo do powiedzenia nic o zasadach. Modele są ładne. Jak wy się czujecie w ogóle z, w kontekście Adeptus Mechanicus? I, i jara Was w ogóle ta armia, czy, czy, no, czy ani troszkę? My tak patrzę. Podoba na to, mi się podobają. Jak wyszli chyba w 17 roku, to bardzo mnie kusili. I kiedyś pewnie, nie wiem, przynajmniej w skali Kiltima w to wejdę. Albo kompat Patrol jakiś, nie? Mi się podoba zastrzeżeniem, że najbardziej mi się podoba piechota i bohaterowie. Tak, Maszyny, to bo ja tak... mają takie z dupy trochę, nie? Takie zbyt popi popieprzone. Nie, nie. Tutaj jakieś poduszki, znaczy, jakieś lata latacze. Jeśli bym, jeśli bym robił, to ponownie robiłbym pewnie sobie admecha herzyjnego, przy czym suplementowałbym dużo piechoty właśnie piechotą i bitsami z czterdziestki. Bo one się ładnie ze sobą. One się ładnie ze sobą sklejają. Poza tym. Te priści są na tyle. Mają na tyle nieokreślony kształt, jakby i wygląd, że się można naprawdę pobawić w to, co najbardziej lubię w hobby, czyli w kitbaszowaniu. No, dla mnie kawaleria, robociki na kółkach, takie takie czołgi, goliaty z, z kadłubkami... I, I robociki z Bioshock'a. Są trzy rzeczy, które o, o robią to dla mnie w tej armii. I mógłbym, jeśli można tym grać, to mógłbym tym grać. jeśli można tylko tym grać, to mógłbym tym grać. No, oczywiście jakieś pustrupy, jakieś, które muszą być na przykład. Nie? Reszta mnie nie jara zupełnie. Meta Watch, to są zasady. To ja od razu to wyłączę, bo nie, nawet nie będę patrzył. Rumor engine mamy. Kolejny, no i to wygląda jak granat orkowy. To jest totalnie ręka orka. Nie ma co gadać. To jest łapa orka z granatem, z orkowym stickbomem. Czad, czy mam rację? Napiszcie mi, czy mam rację. Powiedzcie Hot mi. Hot or rację. not. Hot or not. Am I dumb or am I not dumb? <grym> Dump. <grym> jestem śmieciem, czy nie jestem. Nie no, czy czy. czy... Nibla coś napisał. Stagował mnie, ale nie napisał, o co, o co mu chodzi. No, czy to jest granatorkowy, czy nie jest granatorkowy? Mówcie mi szybciutko. Bo muszę, bo, bo, bo nie ma tak, żyć no, na Czarne pazury i tak dalej to no. też jest. No może. Um... Możliwe, że nie jest nie, no, to od mistnagas. Nie, nie, Możliwe, że to nie jest snagas. Możliwe, że to jest od tych nowych Orków, a nie od na Nie? Tak może być. Dobra, weźmy dalej. Nie ma co się... O Jezu, znowu Adeptus Mechanicus. Eee, to jest coś o robieniu meka... tego techlista jak najbardziej elastyczną jednostką, którą można, jaką można tylko zrobić. i Mam jakieś zasady do niego. Eee, no mogę tylko się z... Z... zatrzymać na chwilę na fajnym arcie, który jest, takim właśnie w blanchowym troszeczkę stylu, troszeczkę. Poza tym, poza tym nic mnie tutaj nie jara w tym artykule, bo to, jest zas to są zasady. I dalej mamy tajemnica wyrkosa, wilcze pazury, które trzymały nas... Boże, szwagier, pomóż mi. Które trzymały nas... Dzięki, dlaczego bawisz się w Google Translate? Nie wiem, rywo? nie wiem, czemu to robię. Próbuję zabić, wiesz, czas antenowy. No nie no, co mam na artykuł lorowy, tak naprawdę. O, ale zajebiste, Arcik, o kurde. Ale zajebiste to jest więc zaraz do ciebie dotrze z, z, z siódmą warpową. Więc co jesteś jeszcze? Widzisz o art, czy o zdjęcie? O art, ten, no, takie czerworeczowo, no Tak, tak, dobry jest dobry Zajebiste I Wygląda to... jak kładka jakiegoś... ten... De, defmetalowego de metalowego no, będu. To by się teraz tytuł przydał, część siódma na przykład, nie? Te rączki takie tutaj... Zajebiste Tak tam w tych gałęziach była nazwa zespołu ukryta, ale nie umiałem odczytać uh, e e Echoes from the abyss czy jakiś tam wiesz To jest Corpse Bright albo coś w tym stylu, nie? Dobra yeah, <laughs> Wygląda <laughs> jak z to... application czy coś Dobra, tutaj są jakieś US Open, dobra, nieważne, nie interesuje nas to Rumor Engine O kurde, to jest trudny rumor Engine, są jakieś, jakaś fiolka, jakaś saszetka Sakiewka znaczy nie saszetka, Sakiewka. Jakaś druga fiolka. Tę, ile musi potrwać. U mhm. mnie. O Jezus. A, a, bardziej. No, coś fantaziakowo, nie Dobra, byliśmy. nie wiemy dalej. Tak jest. Pup. To może być wszystko. O, Dark Imperium reklama książeczek. No i zobaczcie, zajebiście wydane, nie? Zajebiście wydana książka. Nie wiem, ta książka może być gówniana, ale wydana jest zajebista. Ta pytanie jest tak, jak szwagier powiedział. Czy chcesz Władca Pierścieni, gdzie w wersji numer 3 okazuje się, że Frodo nie był hobbitem, tylko krasnoludem? Wiecie co? W podręcznikach to rozumiem. Rozumiem w podręcznikach dwie zakładki. Trzy, nawet cztery. Dajcie pięć zakładek. Ale w książce? Co to jest split-screen mode? Czytanie na dwie osoby? Jak, jak na przykład czytasz ty i twój partner bądź partnerka też czyta tą samą książkę w kiblu. Ale to za tą drugą tasiemkę powinni doliczyć pięć dolców, nie? Bo to jest, wiesz, już... No na pewno doliczyli. <giblu start> to jest wbitem a... w tłade. O, Samel Band. Horus Heresy w Samel Band. Kolejna, kolejna część Horus Heresy. Co za fajnie wydana jakoś? Co to jest w ogóle? Po niemiecku, co to jest? Gdzie? Poczekaj. Ja, ja, ja. Hmm. Jakiś... Yy... Wincu, wincu, spomóż mnie tutaj. Spomóż mnie liniwistycznie, czy Warmaster to będzie Kriegsführer? O, Wiesz co, nie, nie wiem ten, nie wiem, nie wiem jak oni to sobie m, jakby przetłumaczyli e, no słowotwórczo, ale zobaczymy oficjalnie jak jest. A, no. Deptus Mechanicus znowu. I koszulki. No, koszulka fajna nawet. A czemu kobiety mają grafikę z przodu, a faceci mają grafikę z tyłu? Zauważyliście to, że to jest koszulka dla kobiet i ona ma grafikę z przodu, a facet, koszulka dla facetów ma grafikę z tyłu, a z przodu ma tylko czachę. A łodzieł naprzód będzie dobrze. Dalej. <laughs> ale będziesz miał już wysoko kołnierzy jak będzie się dusiło <laughs> dobra, Warhammer Animation tutaj mamy pitu pitu wychodzi kilka animacji to omawialiśmy chyba sobie w pewnym momencie ale jeżeli nie omawialiśmy to omówimy w jakimś specjalnym odcinku bo tych animacji wyszło sporo natomiast wyszło bardzo mało informacji o nich mi się wydaje, jak dla mnie za mało informacji jak wyjdzie więcej informacji to zrobimy specjalny odcinek w którym omówimy tylko animacje i się pospuszczamy nad tymi najfajniejszymi Mamy rumor engine. No i co to jest? Dla mnie jest może to być nowa, nowy toporek orkowy. Co wy na to? Siema Emilu? Ja bym powiedział chaos, bo zbyt regularne kształty ma na orków bardziej chaos jakiś. A dla mnie orkowy, bo zobacz tak, gwoździe no, przy, przy, przy, przybijające co, coś tam tutaj, tak jak gwoździe. Ale może być też chaos, masz rację. Natomiast ta nieregularność bardziej na, na, na, na orki mi wskazuje. Nie czytam tekstu, bo w tekście może być jakaś podpowiedź, ale stram na tekst popatrzę tylko na obrazek. Na tą lunetkę, która tutaj, wiesz, daje obraz. Znowu dominion orkowy. Marecki, Kurdet. psujesz mi zabawę, no to jest... Meh. Jedziemy dalej. Sunday preview mieliśmy. A W Sunday preview mieliśmy Kragnosa, czyli chyba ten ostatni model z tych właśnie Broken Realms. Wielki, wielki model gościa. W ogólnie szef całego Grand Alliance Destruction i prywatnie Bóg. Przepraszam, i prywatnie co? Ug. Ug. Jaki Ug? No Bug. A Bug? B, o skres G. Dobra, dobra, przepraszam nie usłyszałem tak jak... Usłyszałem Ug. Tutaj mamy Lorda Bóstwo, tak. tak. No i mamy ten, ten fajny boksięg. Wszystko, co już widzieliśmy. Wszystko, co widzieliśmy. Tak, wzią? omawialiśmy. Lorda Zgona. Słuchajcie, ja mam chapter approved, mógłbym go mówić, ale na zasadach ja się nie znam, więc aż się nie podejmuję. Do omówienia zasad i zmian chapter approved odsyłam was do podcastu reprezentacji Polski, czyli Team, Warham, Team 40, 40k Idźcie sobie tam i tam posłuchajcie ludzi, którzy się naprawdę wiedzą, co mówią, bo ja mogę wam zrobić przegląd książki, a oni wam powiedzą, co w tej książce jest i czy potrzebujecie ją kupić. Visions of Beasts. I tu kolejny jakiś ten... Ja wiem, że też tarcza orkowa, że po prostu morda Squigga rozciągnięta na tarczy orkowej. Tutaj się zgodzę, chyba masz rację, a tym bardziej idąc za trendem może to być właśnie też z Dominion. Więc zamykamy, lecimy dalej. Mamy 24 maja. Wińcu, chyba się zmieścimy w twoim czasie. Mm -hmm. Battle Sisters Bulletin. I tu mamy zasady odnośnie siostrzyczek. I znowu o zasadach my nic nie wiemy zupełnie. Zupełnie nic nie wiemy o zasadach jedyne, co wiem o zasadach, to to, że nie kupujemy kart do Warhammera 40 000, bo karty z poprzednich edycji po co mają być na półce? Aby przypominać nam, aby nie kupować kart w nowej edycji. Bo zaraz będą nieaktualne. Będzie trzeba naklejać karteczki na nie. <laughs> Lord Kragnos znowu artykuł o Kragnosie. Powiem wam jedną rzecz tylko. Jestem bardzo bliski kup na tego modelu, czyli modelu Mega Garganta za 400 coś złotych. I tylko muszę wymyślać, co dokładnie z nim zrobić. Bo mój pomysł jest taki, żeby wziąć mega garganta, zaprząc mojego kolegę Krzyśka Blakiego, który mi rzeźbi głowę orka albo zakleję mu jakąś głowę orka, zamienię mu rękę jedną, zamienię mu jedną nogę i zrobię z niego cybernetycznego wielkiego garganta, który będzie moim, y moją stąpą albo moim po prostu wielkim megadredem. Także tak, taki plan jest. Nie wiem, czy mi się to. Czy się na to zdecydujesz, żeby wydać 400 zł na model, tylko po to, żeby go pokroić w kawałki. No i nie wiem. Się przyczepię się flafowo. Co? Przyczepią się flafowo do tego. Dawaj. Bo We flafie orków 40 jest tak, że im, im bardziej ork dłużej żyje, więcej walczy i zyskuje status mhm. społeczny, tym jest po prostu większy mhm. fizycznie, tak? No mhm. i jest to na przykład. Jak się nazywa? Ten, co ostatnio dostał, nowy model. Gazgur. Gazgul jest yy, no, największym Kali. w historii orkiem mm -hmm. fizycznie. Poza The, The Beast, mm -hmm. który był tam w książkach po herezji. Mm -hmm. No ale jest też teoria, że Gazgul jest reinkarnacją The Beast i tak mm -hmm. dalej. Więc tak mm -hmm. jeżeli ork by doszedł do fizycznego rozmiaru mega garganta, takiego mm -hmm. co tutaj mamy, no to powinien rządzić wszystkimi orkami w galaktyce, a nie być <coughs> w slocie he Heavy Support czy Masz i dlatego moim drugim rozwiązaniem jest po prostu przykleić mu jedną z masek, która jest na stąpę, na przykład na ryj, żeby zasłonić jego pasku, że Orki chciały go jak najbardziej upodobnić, a wziął go z jakiejś planety, gdzie był po prostu wielki, wielki ludź. I wiesz, pokonując go, uwalił mu nogę i odstrzelił rękę, i w uwaloną rękę zrobił mu rękę, czy uwala, nogę zrobił mu nogę ze stupek Kilakan i Devdreda, a w miejscu uwalonej ręki zostawił mu jakieś wielkie, przezajbiste działo, nie? A w drugą trzymam sepałkę po prostu. I jest moim mega, co tam, gorkanotem czy jakimś tam innym, nie? Morkanotem. Natomiast nie wiem, czy jestem gotowy na to, żeby wydać 400 zł na, na model, żeby go pokroić. Ale słuchajcie, panowie, bo wy, wy wiecie, pracujemy w tej samej korpo. Dostałem nagrodę za pięciolecie pracy w Furzicu. I, i szwagier, ty też dostałeś taką nagrodę, pewnie. I wiesz, jakiej wysokości ja jest, i wiesz, jakiej wysokości jest ta nagroda chwalebna. Za 5 lat pracy furic, słuchajcie, dostajecie 400 cztery... I'm gonna give you 100 bucks to fuck off. Tak, takie tak, 400 zł, 400 zł, żeby się spierdalali i już nie przyczepiali się o, nic. I zastanawiam się, czy nie wydać tego 400 zł na ten, na ten model i go pociąć. A ja sobie odłożę na specjalne konto oszczędnościowe, które nazwę weteran, bo za rok mi przyjdzie jeszcze drugi reward za 10 lat pracy. <śmiech> Dokładnie, ja to to mam, mam to samo. Czekam, Wyśle to będzie? Ja ci mogę powiedzieć. Nie rozwijam. wiem, ale podejrzewam, że tyle samo. Nie, 800. O, stary. No, Nie w innych filmach dają zegarki po kilka tysięcy złotych, u nas dają. Czyli stary ten, biorąc pod uwagę inflację, to dostajesz tyle samo. No dostałeś 400 rupii. A szwagier odpowiadając na twoje poprzednie y, y, y, pytanie. Der auf poczekaj. Der der Serie y, beschäftigt sich mit dem Luna Wilfen. Der Imperator hat Horus zum Kriegmeister ernannt und sich wieder auf der begeben. Also Kriegmeister. Wie pomyliłeś się, się nie jesteś w pracy, nie jesteś w pracy, nie mów po niemiecku, nie mów po niemiecku, nie jesteś w pracy. Ta. Kajne, pytałem dosyć szybko i Grenzen. nie, nie, nie szybko i Grenzen. Szybko i koślawo, ale wiesz co, bo szukałem po prostu oficjalnego tłumaczenia, bo my sobie tak możemy na własne, wiesz, na własne potrzeby sobie tłumaczyć, jak chcemy, a pytanie jest, jak to oficjalnie zostało przetłumaczone w produkcie, bo Niemcy cieszą się oficjalnymi tłumaczeniami, tak, nawet na pudełkach, więc jest tak. Kriegmeister po prostu. Okej, okay, dzięki za info. Znaczy mi bardziej chodziło o wiesz, um, Kajne German, Keine deutsche, jak to było wine Deutsch? Kein okay. Deutsch. No, Deutsch, tak jak było w Call okay. of Duty, no Russian. <laughs> nie, czy <kiedy, laughs> chwalebną misję, jak się idzie na lotnisku i się rozpieprza cywilów, nie? <laughs> I dostaje się Acika, jak się rozwaliło, w, rozwalała, y, tych tych. Y, jeśli ja dobrze pamiętam, przy, przy jednym przejściu można było dostać jednego aczika, można było dostać aczika wykluczającego drugiego aczika. Trzeba było dwa razy przejść, i grę, żeby dostać y, obydwa. W jednym dostajesz aczika, że jesteś zły i po prostu rozwalasz cywil, a w drugim, że jesteś ten, ten, ten czysty i dobry i stoisz z boku i patrzysz i po prostu i tak, what the fuck. <śmiech> I nie strasz do cywilu. Zapytajcie, albo widzieliście mema pewnie, że tam któryś nazwijmy to progresywny serwis internetowy, napisał artykuł, w którym dywaguje, czy przypadkiem gracze komputerowi akurat nie powinni być karani za zbrodnie wojenne w grach komputerowych. No i w tym momencie wszyscy gracze 4K zaczynają się nerwowo pocić. Gracze 40K to, wiesz, pół biedy, bo to dopiero przyjdzie i oni będą martwi, jak będą te zbrodnie wojenne. Pomyśl o graczach Flames of War albo Bolt Action, którzy grają Niemcami, stary. W ogóle mnie rozwala to, że Facebook no, tak. na przykład wiele grup zablokował Bolt Actiona, czy Flames of Waru za, to, za symbole faszystowskie. No szkurwa jego mać, grupa historyczna, nie? Ale to takie jest, stary. Czy, czy na fejsie, czy na Instagramie, nawet wiesz, śledzę wielu modelarzy, którzy zajebiste modele, nie wiem, Messerschmitta Bf 109 robią i tak dalej, to wszystko miało swachę na ogonie, mhm. albo w innym miejscu, albo gdzieś tam. No nie, muszą cenzurować, muszą no. czarny kwadracik albo cokolwiek, żeby oszukać algorytm, żeby bot po prostu tego nie wychwycił, bo jest autoban. Śmieszna historia. No ja nie mogłem, ja nie mogłem napisać postu o najbardziej pokręconej, porżniętej książce, jaką ostatnio miałem e, wątpliwą przyjemność zapoznać się. Hmm. Bardzo źle skróciłem to zdanie, A, bo na okładce są właśnie swastyki Jest to y, szwagier, to co ci podsyłałem, czyli The As Goblins of Auschwitz. Tak widziałem. Słuchajcie, I Polska? Nie polecam. Znaczy, polecam, jeżeli macie ochotę na coś totalnie, totalnie chorego. Polska gra, nowa Polska gra wyszła Land of War. Eee, shooter w stylu red-orchestra i tak dalej, nie? Druga Wojna Światowa, chyba Druga Wojna Światowa, tak, wrzesień 39. Opisuję pierwsze zdarzenia tam w kampanii. Yy, cała premiera gry została opóźniona tylko dlatego, że w Niemcach, w Niemczech, w Niemczech nie można pokazywać swastyk w ogóle. Nie można, jest, zakaz, jest zakaz. What the fuck? Tak, to znaczy normalnie z, z urzędu jesteś ścigany tak. i hmm. na przykład jak kupujesz, no zastanę przy Messerschmittie Bf109, kupiłem sobie ostatnio z... Rewela model i Rewel to jest niemiecka firma po prostu nie ma kalkomanii na ogon ze swachą, po prostu nie ma na, na arcie, na pudełku nie ma schwastyki. do czego kurwa ten świat doszedł? naprawdę nie rozumiem jak, jak, jak nienawidzę faszystów no. i nienawidzę nazizmu i uważam, że to za największe kurestwo ale to jest kurestwo. zakłamywanie historii ale, po to jest ale, zakłamywanie jest... i przekoloryzowanie historii, żeby ktoś się kurwa poczuł dobrze, stary żeby ktoś się nie poczuł wyrażony Słuchajcie, ale na przykład kuriozalna sytuacja w Niemczech, którzy są mega, mega za cenzurą. Zespół Cannibal Corps na przykład mieli ban'a, żeby grać, żeby grać numery z pierwszych chyba trzech albumów, bo poszliby do więzienia. Więc sami się śmiali, że na przykład, no nie możemy grać Hammer Smashed Face, bo jest za brutalne, ale wolno nam zagrać piosenkę Fact With A Knife. Dobra, zmienimy temat. Mamy Wie, gdzie to sens. Gdzie to sens? Nie ma sensu stary. może na koniec jeszcze ruszymy jakieś tematy, to, to, to, to coś tam coś. Znaczy, na opowiadam. koniec, no ja się już będę utował chłopaki. Dobra, to się... Odpowiadając na pytanie czata, tak, widzieliśmy liki z Horus Herzy tak, i widzieliśmy nowy przez... model Argel Tala, więc mam nadzieję, że sobie je omówimy yy, na następnym odcinku i może już po prostu będziemy wtedy wiedzieć, co to jest za produkt. Ogólnie, od początku do końca. No, no jeżeli więc kończy to możemy po prostu zakończyć na dzisiaj. Ja właśnie i przeskakuję przez artykuły. Na bo jeśli, nie? Są, jeśli są artykuły o zasadach, to je kasuję. Jeśli są jakieś dziwne artykuły, to przechodzimy. Możemy zostawić artykuł o władcy pierścieni. Za chwilę możemy przeprzegadać. Nic ciekawego. Tutaj mamy kolejny rumor engine Kragnos i coming. No to już mieliśmy tysiąc razy opisane. Mamy zasady Kragnosa. Marvel, e, Sisters of Battle, e, kolejne komiksy wychodzą, no spoko moim zdaniem, bo to zawsze szerzenie lore w innym medium. Brokenness Fiction, tu mam znowu historyjka, Gasgul Traka, Brings Daka, Indus Blaka, Blaka. Bardzo fajna książka, szkoda, że super kurwa limitowana i nie dało się nikomu jej kupić, mi się nie udało jej zamówić. Fuck off Games Workshop, po prostu fuck off za takie rzeczy, za takie myki. I teraz jeśli mówią, bardzo chciał kupić, to muszę ją kupić za 300 pewnie dolarów na ebayu. Fuck off po prostu, fuck off. I nie ma żadnej innej opcji zakupienia tej książki. Mogą się zesrać sobie na sami na głowę nawzajem. Przegląd Dominiona. To jest ten nowy box, który będzie do Fantaziaka. I mamy właśnie orków. <śmiech> I mamy, yy, mamy, mamy mamy storm ciastków, nowych, nowych 100 ciastków, jeśli komuś się podobają. Mamy ten fajny model Celestia Spear, Indrasta in i Lord Imperant. Bardzo fajne. U, to ma fajną maskę. Nie wiedziałem, że ma taką fajną maskę, ale ta twarz to jest taka dawna, nie? Maska. Twarz. Gdzie on, gdzie on ma tą twarz? No, typowe plastikowe rzeźbienie jak i ja, To trochę downowe. Ten jest fajny. Lord Imperant jest spoko. Reszta jest też spoko. Orki są. O tym, co pokazał w filmiku, bym się nie hajpował Boromirem w wersji sternkastowej. No nie, o, widzicie? I to był jednak orkowy. To był orkowy jednak. Miałem rację, że to nie był sobie. Zobacz. Okay. To był ten mieczek. I ta i ta też nie y Obis Obisnaga, Snagas, mówiłem, że mi się podobają umiarkowanie. Mm -hmm. O tych orkach mogę śmiało powiedzieć, nie podobają mi się zupełnie. To, to są dla mnie Fagie... to są orki z Lotra. Powiem ci, gówno to się, są orki się zna. Z Na pewno są mocno, tak. mocno inspirowane z Lotra. Tak, Mają... tak, tak, tak, tak, tak. Absurdalnie długi korpus i krótkie nogi. Tak. ci akurat nie, ale jak inne modele spojrzysz. No, nawet mają. No, ten, ten, ten, ten, Zygi, go minął pewnie 5 minut temu. On wygląda jak ten model białego orka z tego, z hobbita. Z twarzy. Macie to rację, to ale to. mi się te orki podobają. Nie wiem, czemu. Mi się te orki podobają i sobie złożę po prostu małą bandę tych orków. Tyle. Mnie, wiesz co, mnie dziwi fakt. Znaczy, nie wiem, nie wiem jaki jest plan tutaj wydali tych nowych orków, tych w takich kamiennych, żółtych zbrojach, pamiętacie? Które miały jeszcze, no były nowymi orkami, ale miały jeszcze tą estetykę tych starych orków. Natomiast wychodzą teraz te nowe orki, które zupełnie idą w inną stronę, jak dla mnie, estetycznie, w <śmiech> zupełnie inną stronę idą. I o co tu chodzi? Ja wiem, że endgame jest taki, żebyś przypadkiem nie mógł z używać starych modeli w naszej grze, bo masz kupić nowe modele, no bo inaczej się firma nie będzie kręciła. Eee, ale tak... Eee, nie wiem, czy potracili tych starych modelarzy i po prostu musieli zatrudnić nowych i oni nie będą robić tego w tym stylu starym. Nie, nie, nie kumam. jakby. Czemu ja nie widziałem tego artykułu? Są kolejne dwa boksy, które muszę zamówić. Breaker Boss on Myrbrud Trogot. Zajebiście kontrolowany przez Orka eee, Wielki troll i wielkie działo z dwoma, wielka kusza, ale zajebiste. Skewer się nawet nazywa, przeszywacz. Zajebiste. No tak czy inaczej, fajne orki, ja sobie zamówiłem boksa i dzielę się z boksem na pół z Sisim. Tutaj Skulls i coś tam, coś tam. Here we go. Kolejne orki. Pokazane są orki. Tu jest na Nagas pokazany. Niestety nie ma nic więcej. i to istotne, Tafne Toughness boysów jest podniesiony do tak, pięć. Tak, I Grecinów do trzech. No i tu mamy o, ten o tym o, o, o Władcy pierścieni co? Nic ciekawego. Tranduil na Łosiu, <laughs> Łosiu kurwa. Jak to wygląda w ogóle? <laughs> No dobra, nieważne. Nie będę się śmiał, bo to tylko, bo to tylko, bo to tylko stara gra jest. jakieś zasady? Słuchajcie, jak przeszliśmy praktycznie wszystko. Jeszcze mam jakiś rumor engine. 19 maja. Czemu 19 maja? Czemu to nie leciało po kolei? O, mamy dwie, dwa artykuły do przejrzenia. Dobra, znajdź obrazki z tego wycieku z Herezji, to omówimy. E, gdzie one były? Mieliśmy. Nie, na lecieć, naprawdę. Więc... Leć, leć Winco. Omówmy to sobie na następnym razem. Wincu, ty lećmy sobie o Także. Ja... Też, też jestem za tym, żeby na dzisiaj skończyć. Ach, no dobrze. Także dzięki, dzięki wszystkim za słuchanie. Ja się muszę zawijać. Niestety, życie wzywa. Yy, dzięki za słuchanie i do następnego. Cześć. Na razie. Szwagier, ty też lecisz, tak? Tak, będę się zbierał. I tak dosyć długi odcinek, wydaje że się, wyszedł. to ja po posiedzę chwilę z ludźmi. Dzięki mójka. wszystkim za słuchanie i do usłyszenia następnym razem. Cześć. Na razie, trzymaj się. Hej. No moi drodzy, ja z wami zostanę jeszcze chwilkę, bo y, moje dzieci już śpią, Do nikogo nie mam, y, nie, nie mam do kogo wracać <głos> na górę, więc mogę spokojnie z wami posiedzieć. Wyjdę tylko z Discorda, żeby się tutaj mi nie patoliło wszystko. Słuchajcie, y, dzięki wam w ogóle wielkie za, za, y, za pojawienie się. 20-30 osób było, o, przepraszam, mnie to. E, no to też jest pewnie jakieś orkowe, nie? Y, Przecieki, przecieki sigmarowe, no, czy nie sigmarowe, trzydziestkowe są, kurczę, no nie wiem, bardzo mnie cieszy. Mam nadzieję, że mam nadzieję że to, co się pojawiło tam ostatnio, będzie całkiem, jak to się mówi, Boże, czekajcie, bo muszę zebrać, zebrać. myśli, teraz jestem sam, to teraz wiesz, no wiecie, teraz muszę, muszę teraz myśleć to, to nie jest takie łatwe no, Chodzi mi o to, że po prostu yy, yy, yy, Że Czekajcie, muszę wszystko sobie ustawić D Dajcie mi sekundkę, to wrzucę swój Swoją gębę na wizję I teraz będzie dobrze Tak, dajcie mi sekundeczkę dosłownie Sekundeczkę Jestem z wami Jestem z wami dosłownie Up, up, dobrze, Pop. jestem z wami, moi drodzy, <śmiech> ja tutaj sobie siedzę, tu widać rowerek moich dzieci, tu, tu, tu, tu, jest rowerek moich dzieci, startę do 30, tam ma być kilka trupsów, ma być Spartan, ma być dredzio jakiś i z wincem przed, przed samym streamem rozmawialiśmy, że trochę balans jest za, zaburzony, Natomiast mi się wydaje, że balans w ogóle nie jest tematem rozmów w, podczas tworzenia tego boksa. Tematem rozmów podczas tworzenia tego boksa było, czy, czy ktoś to kupi, ktoś kto chce tylko tego boksa. I wydaje mi się, że ktoś kto chce tylko i wyłącznie ten boks kupić i zrobić sobie armię do 30, będzie mógł jak najbardziej to zrobić. Ja mam już 20, 20 trupców, bohatera i jeszcze coś tam. I na pewno sobie ten boks zamówię. Czy Już zamówiłem sobie ten boks, jak to szwagier mówił tak Take My Money, zrobiłem. Ehm. No nie będę czekał. W końcu czas przyszedł na zagranie w 30, czy na, 7 na zasadach 7 edycji, czy na, zas na nowych zasadach, cokolwiek. Do Sigmara Box sobie kupuję. Po prostu podobają się torki. Nie wiem. Są fajne. I. i tyle. Dokładnie, jak pisze piszę na czacie. Betrale at Calf było takim boksem, że można grać sobie w te gry i fajnie się może nawet w nie gra. Ktoś tam kiedyś na czacie pisał, czy na czacie na grupach pisał, że to nawet całkiem fajne gry są, że nawet się to w to da grać. Natomiast yy, wiecie, no nie po to są te boksy robione. Te boksy są po to, żeby wypchnąć modele, żeby wciągnąć ludzi w system i żeby... czekacie I żeby kupowali więcej, więc... Yy... Więc wydaje mi się, że Rafii Spartan był na zdjęciach, więc raczej jeśli takie zdjęcia to są kontrolowane wycieki, to nie ma co się oszukiwać. To są kontrolowane wycieki, to nie jest, nic tam nie jest dziełem przypadków w obecnych czasach w UGW. Nie ma, nie ma w GW niekontrolowanych wycieków, moim zdaniem, wszystko jest pod kontrolą. Od czasu Speed speedfrixów... Wszystko jest pod kontrolą, wszystko wiedzą, co puszczają i wiedzą, ile wam puszczają informacji, nam wszystkim, ile puszczają informacji. E... Dużo wydatków nie czeka, niestety. I muszę wziąć się za malowanie, ale... Jak widzicie, dzisiaj zrobiłem, słuchajcie, w ogóle streamujemy dlatego, że wasz, drogi Zygmunt, Poszedł metodą studencką, podłączył kabel do routera, puścił go, oknom, puścił go oknem pod uszczelką, zrzucił go przez okno, wpuścił do drugiego okna uszczelką i jest do komputera puszczony kabel internetowy i dlatego mamy internet bez Wi-Fi i możemy normalnie działać z kamerą. Jedną co prawda, druga nie jest podłączona, ale druga też będzie spokojnie działać. I chyba im ucieknie to jest kontrolowane czy nie. Rafi, Rafi. Ile ty, ma, ile ty masz lat Rafi, kurde, ile ty masz lat, o kiblu, dowcipy, dowcipy kiblowe, co też szwagier jesteś, że o kupie musisz, koprofilskie dowcipy musisz rzucać, żeby być śmiesznym. Naprawdę, no. <śmiech> Dokładnie, więc mam po prostu internet, mam, mam sieć, albo słyszałem kiedy ostatnio o, czy oglądałem program o brazylijskiej sieci, jak w Brazylii robią internet, słuchajcie, w Brazylii ich internet działa na, na zasadzie LANu. Puszczają kable między blokami i co któryś klient, co któryś właściciel yy, lokalu ma za darmo internet tylko dlatego, że w domu ma postawiony switch z 48 albo 20, 24, 24 portami i puszcza dalej ludziom internet. i Niektórzy mają za darmo internet w domu tylko dlatego, że mogą mieć na ścianie skrzynkę, do której wchodzi ten kabel, kabel a wychodzi 23 kolejnych słyszysz. Najlepsze. No ja wiem, dla mnie nie są najlepsze. Dla mnie są obrzydliwe. Dowcipy jestem To nie jest, to nie jest ten poziom dowcipów, który ja akceptuję, mój drogi. Ale może jest pół do dwunastej, A ja dzisiaj siedzę z moją koleżanką tutaj i nagrywam dla was podcast. No, słuchajcie, moi drodzy, dziękuję Wam bardzo jeszcze raz za przybycie. Mam nadzieję, że widzimy się we wtorek i czwartek na streamach już regularnie, ponieważ jest kabelek, jest wszystko, możemy działać. Trzymajcie się ciepło, do następnego razu hejka. Jeśli macie jakieś pytania, to piszcie pod, w komentarzach pod tym filmem i jeżeli przegapiliście, to modelarskie podsumowanie miesiąca maja wbiło w, wczoraj na, na YouTube'a i możecie sobie go obejrzeć, możecie sobie skomentować, możecie zobaczyć sobie prace, które omawiałem. Także Emilu, bo wiem, że jesteś jeszcze... O, właśnie, jesteś. Twoja praca też została omówiona między innymi. Rafi, my już żeśmy rozmawiali. Śniegu nic nie wrzuciłeś, ty negusie, jeden ty negusie, kto tam jeszcze tutaj się udzielał ostatnio. Do kogo mogę się przyjebać? Mateo nic nie wrzucił. Mateo, możesz rzucić coś, jeśli oczywiście malujesz. Ty nie malujesz chyba 40 z tego, co kojarzę, ale malujesz inne rzeczy, więc możesz rzucić. A wtedy twój kolega Zygmunt się do tego przypierdzieli i wytknie ci wszystko to, co nie pomalowałeś i czego ja nie maluję, ale nieważne, bo przypierdzili cię, można. Nie trzeba być dobrym malarzem, żebyś być malarzem, krytykiem malarstwa, co nie? Kto tam jeszcze się udzielał? Rafał Maj. Ty coś pomalowałeś ostatnio? Dawaj. Darulus wrzucił. Marecki. Nic nie wrzuciłeś. Sisi wrzucił. Dobra. Wampirki z Direct to aktualnie są robione. Dobra, to wrzucaj na... Y, zrobię event na y, wasze prace w czerwcu. W najbliższym czasie. <śmiech> y, więc wrzucajcie. Może ja w końcu coś wrzucę, bo słuchajcie... Ręce mi się telepią, mam kilka farb do przetestowania. Model World wysłał mi masę pigmentów i do przetestowania, i nie mam ich na czym przetestować. Znaczy mam na czym, ale nie mam kiedy i możliwe, że niedługo będę, yy, będę testował. Dzisiaj słuchajcie, pracowałem nad tym, żeby zrobić yy, pomalować sobie drzwi do garażu na czarno, bo mam do, zamiar dokupić trochę yy, jak się nazywa? Firanek, bo jak, jak już Wam mówiłem, yy, i słuchajcie, zrobiłem coś takiego. Pokażę Wam tutaj, tak tak hamsko Wam pokażę, będziecie widzieć, ale drzwi do garażu teraz mam takie czarne. To jest po pierwszej warstwie, ale będą dwie warstwy. Znaczy, są już teraz dwie warstwy i wygląda naprawdę mrocznie, yy, bo będą tam. Yy, firanki dookoła, przestrzeni, w której będziemy nagrywać battle reporty, więc jak będą battle reporty nagrywane, to tło będzie czarne, i będzie widać wiecie, mieszkania, nie będzie widać e, różnych rzeczy, które są w mieszkaniu i nie będzie słychać, najważniejsze, że nie będzie słychać, jak to na którymś battle porcie było, Majka, załóż Majtki. Tak, battle Port muszę usiąść i zedytować, natomiast żeby zedytować battle Port, muszę mieć czas, żeby go usiąść i zedytować, a żeby móc go zedytować muszę słyszeć swoje dzieci, a żeby słyszeć swoje dzieci muszę przekuć tutaj w ścianie drzwi do domu. I to będzie następny mój projekt, który możliwe, że wrzucę na swój kanał. No, Chcesz mortarion od testów? Odwal się z tym mortarionem, nie pomalujecie mortariona, ty Negusie się jeden, umiesz malować, możesz sam tego pomalować. <grym> Aż się poplułem, bo widać, jak się poplułem. Fuck. Czekajcie, bo ja w ogóle jestem jakieś przekoloryzowane. Co tu się dzieje w ogóle? Pup, pup. O, jest trochę lepiej. Trochę lepiej mój ryj widać. Mówili ci w komentarzach na YouTube, że zasłonki, a nie firanki. Fuck off! Zasłonki. Tak, masz rację. Zasłonki. Aczkolwiek są tak cienkie, że jak firanki. <laughs> Dlatego piszę firanki, bo one są przezroczyste i w tym momencie widzę latarnie po drugiej stronie ulicy. Tak, widzę latarnie po drugiej stronie ulicy. Są tak cienkie. Natomiast wyglądają. Zasady są to firanki, i zasłonki. Eee, Marecki, Jest, nie jestem czerwyskowy, słabo maluję. Nieważne, Marecki, możesz malować słabo. Niekoniecznie musisz malować czterdziestkę. Możesz malować cokolwiek. Ja po prostu krytyku, krytykuję wasze prace i opisuję wam, co zrobiliście, co można by zrobić lepiej, co można by zrobić gorzej, gdzie można by podciągnąć waszą pracę jeszcze o jeden stopień wyżej, żeby wyglądała lepiej. Natomiast jeśli nie, nie masz ochoty na coś takiego, to, to oczywiście, że nie rzucaj się na coś na ten, na ten event. Albo wrzuć po prostu swoje prace i powiedz, hej, nie chcę krytyki na streamie i ominę twój post. Tylko zrób to w pierwszym zdaniu, żebym później przy nagrywaniu zauważył to. nie. Henryk Antoni, Flame, Well, Flame, P.S. Grot Bartek. Jak się czujesz? Tak. <grystanie> Dobrze. Ja będę szukuwał się przez ścianę, daj znać, pomogę wyburzyć dom też. <grystanie> Nie no, dam radę. Eee, rotuj przed jedzeniem ze szpitala. Znowu jesteś w szpitalu? Chcę, że mortalny ZZ, wrzuć, wrzuć Chcę, nie W często poleci trochę. Dobra, słuchajcie, moi drodzy. Cieszę się, że w niedziela wieczór 23.45, dokładnie w tym momencie, jest was tylu. Ale ja muszę też iść spać, bo dzieci mnie rano budzą o 6.30 i będę znowu nieprzytomny i będę dar się na nie, bo mnie obudzą. Więc idę w kimę. A wy też idziecie w kimę. Był tro poniedziałek, trzeba zapierdalać do roboty. Nie ma opierdzielania się. Jak to powiedział. Coach, Mike, do roboty kurwa, bo nikt za was tego nie zrobi. Na razie.